Sam Fanta podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 619. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Kączewski, AK okay, Jules. Witaj Juliuszu. Witaj Damianie, dzień dobry. Wiesz co, to tak pomyślałem, że z grubej rury, takim grubym newsem zacznę, chociaż ten news pewnie e, parę dni temu się pojawił, czyli jaka jest twoja reakcja na wydanie Red Dead Redemption pierwszej części na PC. Szczególnie, że to nie jest remaster, tylko po prostu port. No ale wiesz, to też nie wiemy, jaki to będzie port, nie? Znaczy ja widziałem po tych zdjęciach, po tych zjasnach, że to niestety A, to będzie po prostu... Coś. Tak, to będzie niewiele lepiej wyglądało niż, niż to, co chyba wcześniej też było na, na, na, na tych konsolach kolejnej generacji, tak? czyli ten One i, i, i tak dalej, chociaż to może być wersja, która y, będzie ładnie wyglądała na Series x i na PlayStation 5 Pro, ale plusem, bo to będzie chyba jakieś takie wydanie, wiesz, ogólne i po prostu też będzie na PC, nie? że to nie jest jakieś specjalne tylko wydanie na, na, na PC, ale wiesz, jedno jest y, interesujące, nie? czy Rockstar, a wcześniej pozwolił, y, pozwoli i teraz na modowanie tej gry, podmienianie tekstu i tak dalej. No bo to, co się dzieje ze sceną TV, to jak, te, jak, jak ten świat po prostu coraz lepiej wygląda, mimo że ta gra ma 11 lat. Znaczy w wersji PC oczywiście jest, jest młodsza, nie? Ale no, myślę, że, że to może nawet nie być dużym problemem tak naprawdę, że to nie jest jakiś czy remaster, czy, czy remake na silniku powiedzmy dwójki Red Dead Redemption, tylko to jest po prostu tamta stara Stara gra, która będzie po prostu lepiej chodzić, mieć lepszą wydajność. Tyle, nie? No ale to jest jakaś dla ciebie motywacja do powrotu do do, do, do do, nie wiem, bycia jak Marston, tak się nazywał ten główny bohater, jak on się nazywał? Ty pamiętasz pewnie. No, John Marston chyba, nie? W tym tak. Red, Redemption, w tym pierwszym. Tak. Eee, nie wiem, czy to jest dla mnie, wiesz, ja, ja tę grę przeszedłem chyba ze dwa razy. Więc mhm. y, ja nie wiem, czy ja bym chciał wracać do niej. Znaczy, jest to świetna gra. Czy znaczy ja szczerze mówiąc, to, tak sobie pomyślałem, że bardzo chętnie w wersji na PC wróciłbym do dwójki, bo dwójkę przeszedłem też tylko raz, nie? jeśli mogę wiesz, przeliczać się w jakiś sposób. No, ja dwójkę też raz przeszedłem i, to, i jakby ją potem rozkopałem drugi raz na mm, częściowo na PlayStation, częściowo na ROGU. Yy, no tam nie ma. Wydaje mi się, że tam nie ma cross save'a, ale może jest cross save, tylko ja po prostu nie dokonałem jakiegoś tam spięcia kąt, więc w sumie nie chcę się wypowiadać jednoznacznie, czy ten cross save jest, czy go nie ma, natomiast e, finalnie, wiesz... E, Rozkopałem, z jakiś tam wbiłem ze 20 godzin pewnie na, na rogu, jak grałem i, i, i zostawiłem, nie? Więc jakby do tego nie wracałem. Więc myślę, że ja bym do jedynki wrócił, gdyby zrobili taki pełnoprawny remake, wiesz. Czyli na przykład na silniku dwójki zrobili jedynkę. Albo na jakimś takim zupgrade'owanym silniku dwójki, zrobili jedynkę, nie? No bo w międzyczasie. Mm, Chociaż nie no wiem, to się, to... się pojawiły jakieś, chyba nie ma żadnych, bo cały czas nie ma żadnych dodatkowych feature'ów do, do Red Dead Redemption 2. Wydaje mi się, że na Xboxie yy, series jest chyba tryb 60 klatek, a na PlayStation chyba cały czas nie ma trybu 60 klatek. No to jest ciekawe, bo ja w ogóle tego nie bo nawet nie grałem nigdy w ten komponent online, więc też nie wypowiem jak to się rozwijało. Mm -hmm. Rozwijało, bo to chyba też yy, tylko do pewnego momentu, tak? Że to już nie jest oficjalnie wspierane, nie? Red Dead Redemption 2 online. Ale to. Nie, no jest chyba cały czas. Znaczy to na takie rzeczy Druga chyba część nic nowego Red się nie Redemption pojawia. Red 2 tak? online. Y -y -y. Nie. Wydaje mi się, że taki, cały newsik, czas taki ludzie w to grają, bo cały czas nie. możesz kupić nawet. Nie wiem, czy cały czas teraz, czy, czy teraz, ale dosłownie regularnie widzę w sklepie PlayStation przecenione Red Dead Redemption 2 online. Jakby możesz kupić osobno kampanię, albo możesz kupić osobno tryb online. Tam za mhm. jakieś nie wiem, 30 zł chyba był. Więc wydaje mi się, że ten tryb online cały czas jest w jakiś sposób wspierany, w tym sensie, że cały czas możesz sobie grać. Mhm. No nie, no na pewno jest, ale właśnie nie. Wydawało mi się, że po prostu już nic nowego nie dorzucali, nie, że żadnych nowych mhm jakiejś historii, czy cokolwiek tam przygód scenariuszy już się... Ja myślałem, nie że zapytasz mnie o coś innego, bo ja tu ostatnio przez przypadek natrafiłem na jakiś filmik, gdzie mm, mm, jakiś tam użytkownik mówił, jakiś youtuber znany światowej klasy i tak dalej, międzynarodowy, mówił o tym, że y, jakieś tam dane niedawno Microsoft ujawnił odnośnie sprzedaży Konsol, i jakby zanotowali rok do roku spadek sprzedaży o 58%. W zeszłym roku było to bodajże 30 parę. No i tam ten, tenże autor internetowy wieszczył, że to już jest powolna śmierć Xboxa jako konsoli generalnie. No tak, właśnie. Znaczy, Microsoft jest za duży, aby podążył ścieżką Segi. I e, no po prostu jest, jest za dużą korporacją, za dużo ma tych innych elementów, które przynoszą niebotyczne zyski, żeby się przejmował jakby e, tym, że w jakimś tam stopniu powiedzmy ze sprzętem im nie idzie. E, i być może, gdyby to nie była taka duża marka jak Xbox, to byśmy już widzieli to, że po prostu oni się wycofują, nie? Tak, wycofali się z niektórych projektów sprzętowych, wycofali się z tych swoich sklepów Microsoftu, chociaż może jakieś jeszcze są, nie? Ale, ale były takie sklepy, które miały być tymi flagowcami, jak sklepy Apple, nie? które właściwie nie są do tego, żeby sprzedawać te rzeczy, chociaż sprzedają, one bardziej mają wiesz, wprowadzić te, ten świat takiej ekskluzywności. Wiesz, dużo przestrzeni, stoły, znaczy, na których są wszystkie te, te Ja nie wiem, piękne... co rozumiesz pod pojęciem, yy, że tą samą ścieżką co Sega, to znaczy ja bym nie, nie twierdził, że, że no Sega po... upadnie, nie? No tak, ale chodzi mi o to, że nie, nie, bo Sega nie upadła, tylko zauważ, co się stało. Sega no miała... Się ze sprzętu, nie? Tak, i, i to nie było tak, że nas, wiesz, zrobiła dwie, trzy konsole i koniec, nie? Oni byli długo na rynku konsolowym, tylko po mhm. prostu coś się stało, że ten Dreamcast nie odpalił na tyle, i być może, tak jak to chyba spekulowaliśmy m, parę odcinków temu, e, był już ten pomysł na tego Xboxa i część ludzi, która pracowała przy Dreamcastie albo ten, ten know-how, który był przy Dreamcastie został przerzucony do stworzenia Xboxa pierwszego, tego oryginalnego no i w, w tym momencie no, nie, okazało się, że już nie ma miejsca dla Segi, no nie? ten Dreamcast e, został po dwóch latach zdaje się oficjalnie, nie, porzucony. Tak, tak mi się wydaje, że to mniej więcej było. Mogę tutaj pewnie się mylić w jakichś tak drobnych szczegółach. Tylko kwestia jest taka, że po prostu Microsoft chyba po prostu uwierzył w ten mit, że nie jest, ważny, nie jest ważna konsola, tylko ważna jest ta platforma i to Play Anywhere. I to Play Anywhere się sprawdza, bo ja jako jako, powiedzmy, no, ten gracz Xboxowy, który korzysta z tego Play Anywhere, bo i gram w chmurze, i gram na pececie, no i też no, gram na konsoli. no nie, Chociaż tej konsoli właśnie od, używam ostatnio najmniej, no bo już wiemy, mam komputer, który pozwala mi się cieszyć lepszą grafiką, niż by to było w przypadku, nie wiem, powiedzmy, Series S-a, nie? nie wiem, czy Series x -a. Tyle, nie? No ale, ale... ale ty masz, ty mówisz, grasz na konsoli, ale przecież ty nie masz ani Xboxa Series S, ani Xboxa Series X, tylko ty cały czas... No właśnie. Jak grasz na konsoli, to grasz na Xboxie One. Tak, bo mnie... Microsoft nie przekonał na całym tym etapie. Panie, mieliśmy tam rozmowy wielokrotnie na temat tego, jaka gra mogłaby mnie przekonać do tego, żeby kupić. I no był ten moment, mówię. na przykład, że Starfield, tak? Rok temu już Jones. prawie miałem ten. Indiana mógłby być, ale Indiana wychodzi na wszystko i nawet na PlayStation 5. Wykazałbym się taką cierpliwością, że poczekam te trzy miesiące i być może zagrałbym w optymalną wersję na PlayStation 5 Pro. Gdybym na przykład PlayStation 5 Pro chciał kupić. Widzisz. Bo gracze chcą mieć lepszy sprzęt, chcą mieć yy, też poczucie, że będą gry, które będą wykorzystywały tą ekstra moc. Ale jeśli Xbox stawia, na, znaczy Microsoft stawia z Xboxem na coś innego, na te subskrypcje na Game Passa i tak dalej, no to wyraźnie po prostu zniechęca ludzi. Bo ja znam na przykład wiele osób, które grają mają subskrypcję Game Passa. Ale grają na przykład, mają te aplikacje na telewizorze i wystarczy wtedy zwykły pad, telewizor i mogą wygrać te wszystkie gry. Na PCcie, no wiadomo, to, to bardzo dobrze działa. Na telefonie Game Pass działa to całkiem nieźle. No bo to wszystko, wiesz, opiera się o, yy, o dobre połączenie z internetem. A teraz jeśli masz telefon nawet, yy, nie wiem, no 5G masz w telefonie, no to też yy, nie narzekasz na... na na, na, na łącze, na, na przepustowość i te gry wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Ale nie, no, ja po prostu doszedłem do wniosku, że owszem, tego Game Passa będę kupował tylko na, raz, na takiej zasadzie że nie cał, e, ciągłej subskrypcji, tylko w, w no tych odstępach. I jeszcze dodatkowo e, korzystam z tego Microsoft Rewards, nie? czyli zbieram sobie te punkciki, codziennie tam klikam, coś tam robię w, tym, w tej aplikacji Bing, Niestety to nie działa na polskim rynku, więc to, to nie jest jakaś taka informacja może znacząca dla, dla, dla naszych słuchaczy, ale za granicą po prostu ładujesz sobie te punkty i po dwóch miesiącach, trzech, no nie, takiego y, klikania sobie od czasu do czasu w te wszystkie rzeczy, no wiesz, kupujesz sobie tego gamepassa, dostajesz tego gamepassa, w cudzysłowie całkowicie za darmo, na miesiąc, akurat wtedy będą do ogrywasz je. I tak się złożyło, że, w, w, w, że ten Game Pass, kod, który miałem, odblokowałem sobie dzięki tym nagrodom. Ja go nie użyłem od razu, tylko poczekałem sobie nie, na teraz, no nie, żeby go nie wykorzystać. Nie, na z Frospanka drugiego i innych parę gier i, i tyle, nie wiesz? No to jest, to jest taka, taka będzie moja filozofia korzystania z tego, z tego Xboxa jako, jako platformy, a nie już jako konsoli. I ubolewam na tym, bo nie, nie rozmawialiśmy, że. Nintendo nie ma konkurencji. Sony miało konkurencję w postaci Xboxa, ale Xbox po prostu się wycofuje rakiem. I, i nie wiem, jak to będzie wyglądała ta przyszłość, nie? Bo, bo, bo to nie jest nic zdrowego. Właśnie brak tego, tego czucia oddechu innej wielkiej firmy, która czycha na, na ten kawałek tortu i chce go nam odebrać. nie, I wiesz, tu najpierw odkraja kawałeczek, później odkraja większą część i Xbox 360 no to był fenomen. Na pewno rozmawialiśmy o tym nieraz, że, że yy, wiesz po pierwszym Xboxie, który po prostu był i yy, w jakimś stopniu zaznaczył swoją obecność, to 360 była fenomenem. Pojawiła się rok przed PlayStation 3, więc miała już pewien start. Miała fenomenalne gry, na przykład Gears of War 3, Halo 3 i tak dalej, i tak dalej, więc to były konsol sellery i to udało się zbudować potężną markę, która niestety dzięki złym decyzjom i z, wiesz to tv TV TV Kinect z, z Xboxem One, mhm. pakowanie tego Kinect razem z, z konsolą, czyli podnoszenie niepotrzebnie ceny samego sprzętu, no to prowadziło do tego, że w tym momencie mamy tak jak zauważyłeś, Xboxa na szarym końcu. I, i jakiekolwiek liczby, które się pojawiają, ja, wiesz, ja, przyjdzie taki moment, że Evercade y będą się lepiej sprzedawać niż nowe Xboxy. To jest... Może już nastąpił taki moment, wiesz, bo ja nie wiem. No, ale Evercade jest to mega popularny wśród takiej braci. Nie tylko retro, to zauważyłem, bo, bo wychodzą też gry. Nie wiem, teraz chyba wyszła ta kolekcja. Remasterowana Tomb Raiderów, nie, te pierwsze trzy części. Ale ona, ona nie jest remasterowana chyba. Tak? Na Evercade, Nie no, ten, Aha, to Czyli nie jest w ogóle totalny klasyk. No, to jest... Czyli jeszcze lepiej. Można powiedzieć tak, że jeszcze lepiej. No, no ale to Czy tak. E... Remastera miałeś na, na te normalne konsole. Być może też na PC nie wiem, nie jestem pewny. Pewnie hmm. też. Eee, przy czym to nie był taki remaster, tylko to była po prostu ta klasyczna gra z podbiciem, wiesz, tej rozdzielczości, aczkolwiek w dowolnym momencie mogłeś sobie włączyć, żeby widzieć tą starą grafikę i tak, tak, tak jak to no. wyglądało. Nawet znaczy, mogłeś wiem, chyba że sterowanie master, włączyć, wiesz, takie Właśnie, tak, klasyczne. tak, tak, tak, tak że, że sterowanie też, powiedzmy, uwspółcześnili, tak, żeby, żeby gracze... No. Znaczy, wiesz, szczerze mówiąc, że ja, ja w ogóle nie siedziałem, jeśli chodzi o newsy, nic, więc jeśli jeszcze masz jakąś taką ploteczkę, czy jakiś taki coś zauważyłeś ciekawego y, do skomentowania, to bardzo chętnie, no chyba, że chcesz jakby dodać no na coś. Przykład, o... Na przykład, słuchaj, y, ponieważ to, też to gdzieś tam śledzę cały czas i, i mi się wyświetla na tych łowcach gier i tak dalej, no y, taka ciekawa sytuacja. Y, przed premierą, przed ogłoszeniem w zasadzie, bo premiery jeszcze nie było, ale przed ogłoszeniem PlayStation 5 Pro, nie wiem czy, czy pamiętasz, ale napędy były do, do PlayStation 5, generalnie były w okolicach, nie wiem, 500 zł, zł. No. poniżej 500 zł można było kupić, nikt tego nie kupował w momencie jak ogłosili PS5 Pro, no to wszystkie sprzedane na pniu praktycznie, wiesz, skalperzy zaczęli to kupować i teraz od czasu do czasu się pojawiały jakieś tam pojedyncze oferty, no ale też niestety cały czas wyprzedane, wyprzedane, wyprzedane i teraz niedawno się pojawiła znowu jakaś oferta, pisali o tym, już normalnie przez te znane sieci, ale cena się już zaczynała od 899 zł, czyli już a w niektórych oficjalnych sklepach jakieś, nie, nie pamiętam w tej chwili jakie to były były sieciówki, wiesz, tych, te, mhm. te, te takie e, elektroniczne mhm. elektromarkety, który to elektromarket, ale tam już nawet cena była powyżej 1000 złotych. Znaczy, wiesz, co mnie w jakimś sensie nie dziwi, no bo wiesz, po co mają sprzedawać za 599, czy za nawet 500 złotych, żeby potem jakiś scalper to kupił i wystawiał na Allegro za 1200, nie? To, to już lepiej od razu sprzedać za tysiąc. Ale słuchaj, już ja mam w ogóle lepszy pomysł, Naprawdę, Tych chyba że mylę się i to jest, to jest niemożliwe, żeby, żeby akat w takiej wersji kupić kupić wersję slim konsoli z napędem, bo ten napęd tam jest. Jest chyba taka wersja, bo patrzę na amerykańską Amazonie, jest z napędem i wiesz, wymontować ten napęd. Chyba, że to się nie, da, nie da się tego zrobić, w sensie nie, że wymotować, tylko jak on już jest raz zarejestrowany do tej konsoli, to już się nie da tego jakby przełączyć do innej, ale wiesz, po prostu później odsprzedać tą wersję jako slim slim, bez napędu, a zachować sobie, na, yy, wiesz, no Tak, napęd, ale moim nie? zdaniem wysokiej ceny za tą slimkę też nie uzyskasz, no bo jednak wiesz, yy, wiesz jak to mhm. jest, nie? Tak, natomiast, tak. natomiast z drugiej strony tak sobie myślę, że ja na przykład, tak jak mówię, no ja jakby na razie nie, nie zamierzam kupować napędu. Wręcz przeciwnie, zamierzam yy, zobaczyć, jak wiesz, to będzie taki. zostać cyfrowym nomadem. Na, na własnej skórze, jak, jak wygląda życie, powtórzę, pecetowca, który też nie ma napędu i musi sobie jakoś radzić z tym Steamem strasznym, który mm -hmm. tam go kroi. na Szczególnie, że y, zauważyłem już, że korzystasz z promocji, jakby y, patrzysz, jak, jeśli jest jakaś gra, która cię interesuje i na przykład nie wiem, jest za połowę ceny albo coś takiego, to, to jest taki impuls. Dodatkowy i. No, ja teraz sobie wymieniłem trochę gier, wiesz, sprzedałem parę pudełkowych wersji i kupiłem sobie wersje cyfrowe. No, kupiłem sobie Dragon's Dogma cyfrową, Street Fightera, God of War, Ragnarok, Coś tam jeszcze nakupowałem z jakichś takich... Czekaj, co ja kupiłem? A no, no tak, Diablo kupiłem, ale, ale generalnie, wiesz, jakby wymieniłem sobie te gry... Wiesz, no Street Fighter I tak kupiłem za 100 zł, nie? Tak, To no takie pytanie. Czy, czy już zużyłeś? W takim razie już masz pre-order, jak ci ładnie mówisz, No mam, to już mówiłem przecież ostatnio. Tak, tak? Ja, mam, ja, ja, ja na tak. premierę kupuję PlayStation 5 Pro, bo ja, tak, wiesz, tak jak rozmawialiśmy, stary, no ja, ja sobie z, zrobiłem zajebisty, że tak powiem skromnie setup, yy, gdzie mam nie tylko super dźwięk, ale, ale i super obraz. I jakby ja nie wyobrażam sobie teraz przysiadki na peceta i granie na słuchawkach. To znaczy, ja nie mówię, że to jest złe, czy że to jest tamten, ale ja po prostu chcę mieć takie doznania, wiesz, jak w kinie. W Surround, nie? tak. Pierwszy raz udało mi się, wiesz, eksperymentowałem z różnymi, tańszymi, droższymi sprzętami, audio, soundbarami i tak dalej. I pierwszy raz udało mi się kupić taki sprzęt, który po prostu rzeczywiście ten dźwięk, jest taki, jak w kinie studyjnym, więc jestem zachwycony po prostu i wiesz. A i jaki to jaki masz się system? Jaki masz system? Masz, nie, nie, nie będę wiem, tutaj się chwalił, bo potem mi powiedzą, że badziewie To Sonos, ale... czy jak to się nazywa? Słucham? Masz ten Sonos, tak? To się nazywa? Nie, ten, ten nie, nie ja, mam, ja, mam, ja mam soundbar Samsunga Q800 Mhm. nie pamiętam, czy to jest 880, czy 850, nie wiem, który to jest. No ale masz taki, jeszcze te satelitki, takie głośniki z tyłu? Nie najwyższy, no. ale taki coś tam jeszcze. Słucham? A masz jeszcze te satelitki, takie głośniki z tyłu? No, ale właśnie Boże. nie mam satelitek, stary, bo ten sandbar po prostu niesamowicie Aha. udaje dźwięk z każdej strony. Stary, to jest niewiarygodne po prostu, jak masz wrażenie, że ten dźwięk idzie z tyłu. No na przykład jak sobie odpalam takich Helldiversów, nie? no to wiesz, no to ten dźwięk po prostu idzie z każdej strony. To jest mhm. absolutnie niesamowite, nie? To jest, to jest oczywiście oszu tak. oszustwo jakieś, wiesz, bo tam on ma te głośniki, które strzelają do góry, w bok, wiesz, i tak dalej. To się odbija od ścian, dodatkowo jeszcze bierze pod uwagę ten cały jakiś tam y, procesor y, twoje uwarunkowania. Także myślałem o zakupie tych satelitek, wiesz, do tyłu, żeby sobie te... Ale po prostu to tak świetnie działa, że jakby nie widzę potrzeby na mhm. razie. Także no. wiesz, także... Y, y, y, po prostu no ja jestem zachwycony tą jakością wiesz, dźwięku, jakością obrazu i, i kurczę, no nie wiem, no jakby jakbym teraz zainwestował w peceta, no to wiesz, to co, to to, to, to bym musiał i tak ten obraz wyrzucić na telewizor, nie? No to ja dziękuję. No, tak, no, no. Dokładnie. byś dokładnie, a, a, a PC jeszcze ma te dodatkowe problemy, które jakby są częścią, właśnie, pecetowego grania, czyli. Ale wiesz, ja nie potępiam, rzeczy, słuchaj, ja nie potępiam grania na pc czy jakby, ja nie twierdzę, że to jest złe, czy dobre, żeby ktoś mnie. Tylko w tym zrozumiał. momencie nie ja potrzebuje, po że tak. Dla mnie i w moim, jakby, w moim podejściu, ja idę inną drogą po prostu i tyle. pc -ta, wiesz, do takiego stricte PC-owego grania, do, do swojej skromnej biblioteki na Steamie czy Gogu, czy, czy, czy, czy w ogóle jakichś tam innych tych serwisach czy Electronic Arts, no to wiesz, to ja sobie, czy może nawet do Game Passa za złotówkę, jak będzie kiedyś, no to wystarczy mi rok, nie? I ja sobie na rogu odpalę tak. bez problemu swoje ulubione Total Wary w 60 klatkach na wysokich ustawieniach bez żadnych problemów, wiesz, i, i to śmiga, nie? No to to mi wystarczy. Także nie, nie, mam, nie, mam, nie, nie mam takiego ciśnienia, wiesz, a, a wszystkie inne gry, no to szczerze powiedziawszy, wolę grać na PlayStation, no, no, czy, czy byłoby to Xbox, wszystko jedno, no, akurat mówię o tej takiej, wiesz, powiedzmy tej, tej, tej konsoli, którą wybrałem, nie? Znaczy jest jedna rzecz malutka, która moim zdaniem e, to jest takim plusikiem dla tych PC-owych graczy. Jest bardzo dużo tych wszystkich programów, usług. Wiesz, tego taniego grania. Ja już nie mówię o Epiku, który daje ci co tydzień jakąś grę, ale ostatnio w Prime pojawiła się cała masa gier, i to nawet były takie, które bardzo chciałem zagrać, nie? Na przykład tam chyba Showgunners, taka, taka gra taktyczna, wiesz, taka strzelanka, nie? I, i, i... Miałem już parę razy ją w koszyku G Goga, a tu proszę, jest, nie? Tylko Więc... wiesz co? Tylko, tylko, tylko ja tu muszę ci powiedzieć, y, trochę ostudzić twój entuzjazm, bo jakby ja też tak mam bardzo często, że kupuję y, te tanie gierki czy jakieś te tanie rzeczy i tak dalej. Tylko finalnie je po prostu kupuję i one trafiają do Wielkiego Wora z pod tytułem wyszucone w błoto pieniądze. nie? I ja potem w te tak. gry i tak nie gram. Wiesz, jakby, no dlatego albo tutaj film... mnie te pieniądze Wiesz, nie Ja kupiłem nie Outlaws jakiś czas temu. To jest... Nie Aha. mówię o Star Wars Outlaws, tylko mówię o Outlaws Strzelance. Tej klasycznej, e... tak. Lukas, Lukas Arca, tak. Jakiś czas, jak, jakiś czas temu. Jak Świetna w ogóle. Przeszedłem pierwszy level i już nigdy do tej gry nie wróciłem, stary. Wiesz, jakby kupiłem oczywiście za grosze jakieś, nie wiem, 12 zł czy 9 zł. i jakby, wiesz, zaspokoiłem ten swój głód, ale koniec końców i tak chcesz grać, no nie wiem, ja przynajmniej chcę grać w te nowe gry, wiesz. nie te nowe no, gry. Miał, miał, grać, ale, nie? ale wiesz, po prostu, nie wiem, czy to na, na, na promocję związaną z Halloween, czy po prostu Prime chcę znowu pokazać, jaki jest wspaniały ten, ale masz tak, tylko teraz jakbyś sobie wszedł. Mhm. Doom Eternal za darmo. Wystarczy, że masz tego, tego rocznego za 50 zł, Prima, no nie, na, y, który ci daje i darmową przesyłkę, i daje ci y, te filmy, telewizję i tak dalej, to jeszcze masz gry. Bioshock Remaster no wiadomo. Jak Mam. ktoś przeszedł raz, dwa razy, no nie, ale dla jak kogoś to przeciepię raz pierwszy, super sprawa. Y, jakieś takie mniejsze gierki tam. Ghostbusters, Spirits Unleashed, nie? Actor Edition. Yy, Tomb Raider Legends, yy, no ale to jest stara gra, nie? bo tam, tam... No ale, ale wiesz, ale te tytuły, są. które wymieniłeś, no to Doom Eternal jest w każdym yy, Game pasie, no ta, tak? Mówię no ta, tak w ta, ta, ta. cudzysłowie, bo to jest i w Game Passie i w PS Plusie, chyba też jest Doom Eternal, nie wiem, bo nie, nie śledzę. Mhm. Yy, I tak większość ludzi w to grała. No okej, okay, no jeśli masz potrzebę, wiadomo, no jeżeli masz Amazon Prime, no to jakby nie ma problemu, jakby bierzesz te gry i tak. są twoje na zawsze i tak dalej. No tak, nie. Yy, to, że ale po wiesz, prostu, ale z drugiej wiesz, strony to są no, stare gry i wiesz, faktycznie nic ja ktoś w miał tego, nie zagrać. Wiesz, nawet tak sobie myślę, no, no dobra, no, no mam tego Doom Eternal. Zagram w niego raz. Ja nie wiem, czy, po co mi ta gra jest. Tak z drugiej strony, tak no nie wiem, tak się zastanawiam, po co mi ta gra miałaby być na własność, no finalnie, no i tak ja nie wracam do większości gier. No Przed chwilą rozmawialiśmy o, sam mówiłeś, że tylko raz zagrałeś w Red Dead, Red Dead Redemption, a mówimy o naprawdę jakiejś niesamowitej grze. Tak. Jakie są te twoje w ogóle growe powroty, stary? No zobacz, kupiłeś sobie Baldur's Gate'a, skończyłeś go raz i jak ja ci mówię o Baldur's Gate'ie, to ty już masz, że tak powiem... Objawy, objawy wiesz przedawkowania nie na, na twarzy, Aha. bo już jakby nie chcesz wracać <laughs> do tych 140 czy tam 150 godzin, które wbiłeś. Znaczy, wiesz co, to ja ci powiem tak, że y, jest dużo gier, które mam w tych wirtualnych kolekcjach, do których prawdopodobnie nigdy, nigdy no nie właśnie. sięgnę, chociaż bardzo bym chciał, bo wiesz, jest, jest pewne oczekiwanie tego, co, co te gry sobie reprezentowały 20 lat temu. Niech to będzie, powiedzmy, jeśli chodzi o kolekcję Goga. Wiele razy chciałem wrócić do, do kolekcji Teda te, te, te, te Marfiego, Maxa. Nie Maxa, co ja gadam. Wiesz, te wszystkie te Under Killing Moon, Pandora Directive, mm -hmm. no, o, o, i, i to, były, to były gry, które Wiesz, wyprzedzały. Um, wyprzedzały. Ale wymień mi jedną grę, albo dwie, albo pięć, bo nie wiem ile wymienisz, y, którą kiedyś przeszedłeś i do której wróciłeś teraz niedawno, czy w, nie wiem, w ciągu ostatniego roku ją na nowo przeszedłeś. Bo ja tak z naszych rozmów to nie pamiętam, żeby tak było. No jeden to już, był. już ci mówię, bo wiesz co, to jest najlepsze. No. Y, po tym jak rok temu robiliśmy podsumowanie i Okazało się, że strasznie mało gier skończyliśmy, nie? W tym sensie, ja mówię o sobie, przepraszam, że tutaj się tak wziąłem do tego. I ja okazało chyba nie się, że. Tak, ale ja, ja po prostu doszedłem do wniosku, że muszę sobie zapisywać gry, które, które kończę, i zaraz ci powiem, bo mam po prostu listę gier, które skończyłem, i zaraz ci powiem, które, które skończyłem w, w tym. Ale okay. no, ta, no tak, tylko mi nie chodzi znaczy, o gry. Znaczy, które, które były stare gry. Tylko, które były stare, bo, bo, ale bo mi są chodzi gry, o takie, czy... do których Na przykład, tak jak mówisz, wiesz Pandora Directive, tak? No to wiesz, skończyłem to 20 lat temu i teraz wróciłem do tej gry, ale nie na 5 minut. Nie tak jak ja na, do, do, do tych Outlaws'ów. Tak. Tylko wiesz, wróciłem mhm. do Outlaws'ów i rzetelnie od deski do deski je ja skończyłem, nie? No, no to, to ja nie mogę sumie... o sobie tak powiedzieć, bo ja tak nie zrobiłem. Ja po prostu, no wiesz, na, na fali takiego emocjonalno-sentymentalnego uniesienia odpaliłem Outlawsów, zachwyciłem się, jaka to wspaniała gra była, jaka super muzyka, po czym wyłączyłem po przejściu pierwszego poziomu, i już nigdy nie wróciłem. No to, no to z takich gier, powiedzmy, zery 360-tkich, no. to y, hold to taka, wiesz, jana Ugra strzelanka, no. I, no, ale ja po prostu lubię do niej wracać, bo ja bardzo lubię słuchać głos Mirosława Łuty, który robi tam... Ale skończyłeś? E... Skończyłem, tak, tak. Od, od początku do końca przyszedłem. Yy, przeszedłem Dead Space'a, ale nie w wersji tej, tej nowej, odświeżonej, tylko w tej starej. I, ale to chyba przyszedłem właśnie na deku nie? No. no, ale na przykład tego Stringenholda dostałeś z y, jakiejś wyprzed z Amazon Prime. Nie, wiesz sobie co, ja go, go dawno dawno temu kupiłem. Bo ja, bo A, ja miałem tak. wersję konsolową, na, nie, właśnie nie wiem, czy na PlayStation, chyba na, na Xboxie 360. I kiedyś sobie po prostu kupiłem na Gogu, bo wiedziałem, że polska wersja tej gry. No i jest po prostu z polskim lektorem, nie? Na konsoli tego nie ma. I, i mi po prostu zależało, żeby, żeby mieć. Więc ja ją mam po prostu w bibliotece bardzo długo. No, z drugiej strony tak, są gry, które mam w bibliotece, które odpalam, ale nie żeby, wiesz, je przejść, tylko żeby sobie pograć, nie? Więc to już jest też inna, inna sprawa, bo yy, no, taką grą, którą yy, uwielbiam i wiele razy o niej mówię, to jest na przykład yy, Ghost Recon, Wildlands, nie? Tylko, że ja nie przejdę tej gry jeszcze raz, bo na konsoli jakby to po, po tym zakończeniu, znaczy to zakończenie jest o tyle otwarte, że po prostu pokonasz wszystkich, cały, wiesz, rozwalisz cały ten kartel, tych wszystkich przestępców yy, i, i najwyżej masz jakieś tam dodatkowe misje, nie? Ale jakby sama gra się skończyła, nie? Więc... Wracałem sobie do tego i tam kiedyś były dodatki, takie specjalne wydarzenia, nie, był, był, było, było wydarzenie na przykład, że się pojawił sam Fisher, nie? Było wydarzenie, w którym musiałeś pokonać w dżungli Predatora. Do tej pory mam maskę właśnie i ją dumnie noszę, nie? Więc, więc był... Ja uwielbiam po prostu Wildlands i teraz w wersji pc sobie zainstalowałem, od razu wszystko na Ultra. No, Zauważam, że są pewne spadki, kiedy jedziesz samochodem, bo tam po prostu ten świat nie nadąża za prędkością tych pojazdów. Ale jak normalnie gdzieś tam się strzelasz i to wszystko, to, to, to jest super. I to jest też taka gra, która, której nie przechodzi, dlatego że ona jest taka dosyć żmudna. Ona może być nawet nudna, bo to jest tak, że dostajesz jakieś zadanie, zlecenie, masz tutaj jakiegoś gościa pokonać albo kogoś przejąć, przesłuchać itd., tak i ja sobie po prostu tak z doskoku gram, bo mi się po prostu ten świat podoba. Podoba mi się ta Boliwia. Po prostu uwielbiam ten klimat i nawet jak wczoraj, wiesz, wróciłem do, po raz pierwszy wersję pc na tym moim sprzęcie, bo wcześniej miałem na, na tym moim starym, gorszym komputerze. To od razu mnie, wiesz, chwyciło, jak fenomenalne jest po prostu to wprowadzenie. Wiesz, jak fenomenalnie dowiadujesz się. Na początku tak po troszeczku o tym kartelu Santa Blanca, nie? To, co się dzieje w Oliwii. Poznajesz tego e, El Cuenio, tego głównego złego. No, widziałeś, nie? Ten, ten filmik, to, to nie muszę tutaj specjalnie go, go referować, streszczać, ale ten klimat, wiesz, to, co oni mówią, wiesz, to podejście, jaka ta gra była e, mięsista, a my byliśmy po prostu tylko żołnierzami, wiesz, nasze postacie to były totalnie generyczne, które sobie generowałeś z tego. One miały e, różne głosy, bo to było tak, że tych aktorów głosowych, które podkładali tylko pod te generyczne postacie no nie, do wyboru, było chyba z, z, z dziesięciu, no nie? Albo i więcej, bo to i kobiety, i mężczyźni, nie? zależnie od później, który byłeś i, i ten, ten typ, no nie, czy tam wyglądu, no nie, to on jeszcze dodatkowo miał dopasowany głos. Ale poza tym, no nie, no to tam wiesz, była jakaś Kate Bowman, która była chyba analityczką. CIA, która wiesz, no, te pierwsze misje zdecydowała, no i, i tyle. I ten klimat jest taki, że po prostu uwielbiam wejść w ten świat, pojeździć w tej przepięknej Boliwii, no nie, tam, czy, czy dżungle, zresztą grałeś w Adlantze, przepraszam, już Nie, nie grałem. To jest jeden z największych światów w ogóle, jakie widziałem w grze i ten świat Większy jest tak różnorodny. Większy niż Assassin's Creed Valhalla? Niemożliwe. Mi się wydaje, że, że dużo, dużo większe. Nie, na pewno nie. Dużo większe. Naprawdę. To no. ktoś to może sprawdzić. Nie brałeś więc nie wiesz. Ale wiesz co, A wa ale masz wahali helikoptery? też w tym. Ale w masz. Yy, nie wiem, orła czy tam coś. No i na orłach latasz? Nie, ale orzeł może skanować No tak, no to tutaj masz drona, no to dron też może latać i ci skanować. Ale chodzi o to, że wylatujesz tym helikopterem po prostu na ileś tam set metrów, nie? Jest pewien pułap, ograniczenie, nie? I widzisz niesamowity po prostu zasięg. No widzisz jakieś tam góry zaśnieżone. Gdzieś widzisz w dali yy, jakąś bazylikę ten kościół, no nie, do, do którego w pewnym momencie też trafiasz. To jest taki trochę efekt Skyrima, nie? Że widzisz coś w oddali i to nie jest tylko namalowane tło, tylko tam może coś. No ale żeby nie przedłużać że Wildlands, nie? bo ja tutaj nie chcę specjalnie robić odcinka, ale no, tak i, i odpowiadam na twoje pytanie tak i nie. Czyli zdarza mi się wracać do pewnych gier, ale biorąc skalę ile tych gier mam w tych wirtualnych bibliotekach, to tak właściwie można powiedzieć, że to, jest, to są takie powroty y, rzadkie. Nie? Że, że jeśli jest jakaś nowa gra, która która może mnie zaabsorbować w danym momencie, no ja yy, wiadomo, sięgnę po tą nową grę i, i w nią będę grał, nie? Więc to jest to, jest to nowy... no czasami się też pojawi taki, taki rodzynek. Yy, dzisiaj, bo nagrywamy w czwartek, na Epiku pojawiły się kolejne gry darmowe, nie? I jedna, co mnie zaciekawiło, jest opisana jako yy, połączenie tam survival horroru z szananki, z elementami Souls. -like. Oczywiście takie bzdury to są takie marketingowe. Gra nazywa się Outlier. Outliver chyba, albo Outliver, nie, chyba Outliver eh, Tribulations. I to jest gra zrobiona przez nigeryjskie studio y, za jakiś grant, który Epic dał y, właśnie tym, tym gościom. Studio chyba się nazywa Soft i, i mają siedzibę w Lagos, nie, w Nigerii. A to jest jakiś horror? Tak, ale jakbyś zagrał, no nie, no to widzisz, że to jest gra, która... Eh, eh, która odbiega jakością, wiesz, ona w ogóle zajmuje ze dwa, mega, ze dwa giga, no nie, na dysku, czy tam w ogóle to, ile się ściągało, ale jak patrzysz na samą grę, nie, no to wygląda jak strzelanka z osoby, nie, wcielasz się w, w jakąś taką e, e, dziewczynę, nie wiem, komandoskę, która pojawia się po prostu w jakimś, w jakimś grobowcu, w jakimś, nie wiem, jak to nazwać, nie, bo, bo, bo po prostu nagle się pojawiasz i i zaczynają się dziwne rzeczy dziać, nie? coś na pograniczu magii no nie, znajdujesz w ogóle innych żołnierzy, gdzieś martwych e, jakieś notatki e, widzę, są... włączyłem sobie teraz jak mówisz gameplay i to na tym gameplayu ona wchodzi do ekwipunku czy tam mapę zagląda na inwentory <grym> to jest <grym> jak wygenerowane jak w on... <grym> tak, to wygląda jakby, to, wiesz, ta mapa to wygląda że ona mogłaby spokojnie pójść na Atari 2600, bo to są takie no. kwadraty i wielkie takie, no i i ta ikonografia jest fatalna, jest bardzo duża, jest taka wyraźnie. ale wiesz, Czy sama jest gra jest połączeniem takiego środowis takich puzli środowiskowych ze strzelanką, no nie, no, pierwszy, pierwsza potyczka z takim z takim bossem, demonem, no była taka absurdalnie prosta, bo ten boss jedynie strzelał takimi sygnalizowanymi, wiesz, yy, pociskami do, wiesz, przy którymi nawet specjalnie nie musiałeś uciekać. Po prostu szedłeś cały czas w bok i strzelałeś, nie? Tam z kałacha, którego masz i tyle, nie? Ale to wiadomo, że to jest wprowadzenie. Wiesz, bardzo mi się podoba, bo wiesz, tam jest dużo tej afrykańskiej mitologii w tych, w tych opisach, o których ja nie mam pojęcia, ale oczywiście każdy chyba słyszy o e, Boka Haram, nie? O tej organizacji terrorystycznej i tam, wiesz, gdzieś jakiś w jakichś notkach było, że no byliśmy tam, ale napadli na nas, wiesz, była zasadzka właśnie zrobiona przez bokharami, tak, w ogóle coś ciekawego, ale sama gra jest dosyć, wiesz, prosta, to po prostu chodzisz, zbierasz jakieś takie orby, e, które później wykorzystujesz na, na jakichś takich e, platformach, no nie? które otwierają ci kolejne jakieś drzwi, się przenosisz, więc, wiesz, dla mnie sam fakt, wiesz, zagrania w taką grę jest totalnie Innej, wiesz, innej bajki, jeśli chodzi o twórców. Zmiesz, że, Bo, bo była, była ta gra, o której rozmawialiśmy chyba nawet z, z Rafałem. nie? Ta taka Princo persio podobna, ta zała, Zaum, Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa. Ale ona. Była... Nie wiem o czym mówić. O kurde, zaraz, zaraz znajdę to jest. E, Tales of e, Kenzera. Zału. I to A, była to też. A platformówka była... taka. Tak, też się grało właśnie chyba jakimś Szamanem, albo jakąś taką postacią, i ona miała dużo. No Też, właśnie też takiej tam było odwołania do jakichś powiedzmy. Tak. Nie tak. wiem, czy mitologii, czy religii, czy do, do, tak. do, do jakichś takich motywów etnicznych, afrykańskich. Tak. tak, ale ta gra tutaj, wiesz, ona nie ma, wiesz, ona nie ma tego, tego edukacyjnego waloru, gdzie próbuje się komuś tam mówić, że wiesz, to, jest, to jest po prostu gra, którą zrobili twórcy z, z totalnie wydawałoby się nieprzyjaznego środowiska, no nie, wiesz, gdzie, gdzie nie wspiera się twórców gier. No to przynajmniej tak się wydaje, nie? Z kraju raczej, który ma takie problemy, gdzie y, inwestowanie w rozrywkę, mimo że to jest ogromny kraj, nie? No jest, jest No nie wiem, no nie wiem, czy kiedykolwiek działać. jakiś tam że seriale, polecam tą czy... grę. To jest gra. Nie, nie. Polecam, polecam, żeby ją zainstalować i zagrać, bo jest w piku za darmo w tym tygodniu, żeby poczuć ten klimat y, gry zrobionej przez y, y, afrykańskich twórców w, z Nigerii i, i zobaczyć, docenić może też troszeczkę, jak, jakie te nasze gry zachodnie są, nie? więc więc my czekamy, ale z drugiej strony też y, być może tak... Y, nie, no to, dla mnie to. to jest... ci, nie rozumiem. To ci się ta gra podobała, czy nie podobała? Jakie jest zdanie? Nie mogę tutaj po prostu opowiadać banialów, że to jest po prostu jakiś fenomen, na który trafi na no, Ale upadkiem. ja nie pytam. Ja pytam o twoje zdanie. Nie, no, to Tobie jest, się grało? Nie, no to jest gorzej niż średniak, nie? Ale sam fakt, że po prostu to jest gra robiona przez, przez takich twórców. Yy, którzy, którzy. To jest jedyna gra, kto, wiesz. Kiedyś rozmawialiśmy o chyba jakiejś takiej podróbie Uncharted, no nie? Tam z, z jakiegoś kraju Bliskiego mm -hmm. Wschodu. I to wyglądało gorzej niż to, co było dorzucane do gazet. Yy, wiesz, nie wiem, gorzej niż tam Detektyw Rutkowski i tak dalej, nie? A ta gra, i to jest chyba kwestia tego, że to jest na tym Unreal Engine. Nie, czy na Unreal Engine 5, no nie? To ja już, może bym się tutaj tak nie, nie posuwał tak daleko, ale ona wygląda po prostu jak siedniak. Ale tak jak mówię, jest coś takiego niezwykłego, że po prostu obcujesz z jakimś takim produktem e, z innego świata. Mimo, że e, w założeniach, no nie, no to jest gra i, i wszystkie te elementy są ci jakby e, oczywiste. Nie? Bo to, to, no ale wiesz, ten nie zanim CD Projekt na zrobił powiedzmy Wiedźmina w tej takiej nowożytnej erze polskich, bo już nie mówię o tych czasach, wiesz, tajemnicy statuetki Teenage jak to tam było, Teenage, wyleciało mi No nieważne, w każdym razie... A, Teenagent, Teenagent, teen o Metropolis. Teenagent, o, W każdym razie, wiesz, czy, czy Sołtys, gdzie one, gdzie to były gry, które, wiesz, jakby nie... nie jakby to powiedzieć, no specjalnie jakoś, jakby miały ten swój polski folklor, a jednocześnie jakoś specjalnie nie odbiegały od światowych produkcji, bo ten świat jakoś tak nie odjechał, ale później był taki etap tak ja to przynajmniej zapamiętałem, że wiesz, że jakby że nawet jak ten pierwszy Wiedźmin wyszedł, to on też był taką grą mocno powiedzmy, wybijającą się, z, wiesz, z, z, jakby mhm. z tych polskich gier, ale to jeszcze nie była ta. To w dalszym ciągu był taki wiesz. Single A albo Double A, albo jakby taka gra, wiesz, z troszeczkę niższej półki niż te wszystkie Triple A, wiesz, światowe. Dopiero tak naprawdę Wiedźmin 2 czy 3 szczególnie, no to były już takie gry, wiesz, na światowym poziomie w tym tym. No, natomiast ja tak jakby zmierzam do tego, że no właśnie tak jak wymieniałeś, te gry Detektyw Rutkowski i był taki moment właśnie, że, że mnóstwo takich gier powstawało dodawanych do jakichś gazet robionych przez jakieś, nie wiem, City Interactive czy inne firmy, nie Techland, które po prostu to były takie tytuły właśnie z niższego kalibru, wiesz, odbiegały całkowicie gameplayem, wykonaniem i tak dalej, i tak dalej. Robione taśmoło totalnie. Działo, ale, ale jakby, no to wiesz, także kto wie, może za jakiś czas nigeryjczycy opanują game dev. Znaczy ja bym bardzo chciał zobaczyć grę robioną właśnie przez takie studio, które ma też zupełnie inną wrażliwość, inną wrażliwość kulturową, ale robi grę na takiej zasadzie, wiesz, chcemy zrobić grę zachodnią. I to jest dokładnie to, co jakiś czas temu, w parę odcinków temu rozmawialiśmy o Bollywood. Że Bollywood, jak robi filmy takie typowe dla siebie, no to one są w ogóle zbyt hermetyczne. Zbyt mm -hmm. absurdalne, żeby je oglądać na zachodzie. Ale oni robią mnóstwo takich filmów, akcji, komedii, akcji, o których też mówiłem wielokrotnie, które robią w taki sposób, jak im się wydaje, robi się filmy na zachodzie. I, i masz po prostu taki... E i patrzę na nie przez taki filtr, nie? że no, niby to wygląda wszystko, jakby to był film zachodni, no ale, ale widzisz pewne rzeczy, które no, jednak sprawiają, że no, nie, nie pomyliłbyś tego filmu nigdy, wiesz nawet najlepszego filmu akcji z Bollywood, nie, z Mission Impossible, czy z jakimś Jamesem Bondem. Nie? To jest to. No Ale to jest taki, taki trend. chciałem tylko powiedzieć po prostu, że, yy, że na epiku taki, taki cukiereczek się pojawił i prawdopodobnie nigdy bym go nie kupił normalnie. Ale przez to, że był za darmo i mogłem po prostu wejść w ten świat, zobaczyć, jak, jak wyglądają te gry, to, to nawet mi się e, te kilka chwil, powiedzmy, jakąś godzinkę, wiesz, pograłem, e, spodobały. No, to, to, to tyle. Mam jeszcze jedną grę, w którą grałem, o której chętnie powiem, ale no, chciałem Ciebie zapytać, mhm. już w co Ty ostatnio grałeś, i może coś, jakieś hity z satelity masz e, w zanadrzu? Ja mam zawsze hity z satelity, bo już powiedziałem, że kupiłem Diablo z tym nowym dodatkiem. Mhm. A jak tak się nazywa dodatek? do tego Diabla, wiesz. Ja wiem, że Diablo to jest taki... Do bicia, do bicia. Tak, to jest taki, taki dobry, taki dobry, wiesz, taka dobra kukiełka. Zresztą w ogóle mam, mam takie wrażenie, nie tylko związane w ogóle z, z grami tymi wideo, czy komputerowymi, ale w ogóle tak szerzej, że, że generalnie jest coś takiego, że jakby ludzie lubią krytykować i wiesz, jakby no, normalne podejście zasadnicze jest takie, że jeżeli, bo oczywiście można zwrócić uwagę, że coś jest nie tak, że są jakieś tam błędy i że coś mi się nie podoba, ale powiedzmy jestem w stanie gdzieś tam z jednej strony liczyć na to, że twórcy może kiedyś to naprawią, a z drugiej strony jak tego nie naprawią, to po prostu przełknę tą gorzką pigułkę i, i, i przynajmniej jakiś tam fan będę miał. No ale czasem jest tak, że słuchasz wypowiedzi ludzi, którzy po prostu na czymś strasznie wieszają psy, strasznie krytykują, strasznie, ale, ale jakby z tej krytyki robią sobie takie one-man show i ale tak słuchaj. naprawdę nie chodzi w gruncie rzeczy mhm. o to, bo i wiesz, jak, jak słyszysz ten, te, tą ilość tej krytyki, no to dochodzi do takiego wniosku, człowieku, to po co ty w to grasz, nie? Czy to jest mhm. gra, czy to jest film, po co oglądasz, po co jakby, po co spędzasz czas? Nie wiem, czy zrobicie że to jest taki element hipokryzji, bo ci twórcy internetowi zauważyli, ja, ja próbowałem to trochę obśmiać, nie? Pamiętasz poprzednią grafikę, tą taką clickbaitową, ragebaitową mhm. do odcinka. Po prostu wszystko, co było Ubisoft, się koniec Ubisoftu, kopiemy Ubisoft, ko ko Ubisoft kupowany przez Tencenta i tak dalej. Wszystko się po prostu klikało, co miało i po prostu ludzie chłonęli każdą negatywną informację dotyczącą tego i okazuje się, że tak że to jest to, co ludzie chcą ogl y słuchać, oglądać. Czyli po prostu no, jeszcze tego, tak, no, więcej tego hejtu, wiesz. więcej tej żółci. Tak, może w takiej skali, wiesz, mak yy, makro, mikro, nie wiem, model, w takiej szerszej, w, yy, wiesz, jak, jak mówimy o dużych liczbach, jakiejś oglądalności i tak dalej, gdzie tak naprawdę nie, nie, nie liczy się to kto, tylko po prostu chcesz mieć te wyświetlenia i tak dalej. To być może tak jest, natomiast wiesz, z mojej perspektywy ja mam coś takiego, że jak po prostu ktoś tak wiesz, krytykuje, krytykuje, krytykuje, krytykuje i tak po prostu idzie po prostu, ja, ja w którymś momencie mi się włącza takie odcięcie i ja już po prostu ja już nie słucham tego, bo ja jakby, ja już przyjąłem do wiadomości stary, nie podoba tak. ci się, nie? Jakby no. wiesz, rozumiem no. to, nie? Jakby Ale rozumiem, że to jest, jest krap, tylko, tylko zadaję sobie wtedy takie pytanie po co w to grasz? Jakby mm -hmm. Po co do tego wracasz? Nie? Po co jakby to wiesz? Bo to, z jakichś, wiesz, nawet nie niektórzy mogą powiedzieć, ja że właśnie gram po to. Wiesz, nawet ja hejtujesz. mówię szerzej też z jakichś takich dyskusji y, gdzieś tam z, ze znajomymi dotyczącej różnych rzeczy czy, czy różnych tematów. Niekoniecznie wiesz, y, tych, tych takich stricte gdzie po prostu wiesz, w którymś momencie słuchasz y, gościa, który po prostu dzień w dzień, non-stop, po prostu mówi, że. Raczej czy inna gra to jest taki krap, takie dziadostwo, takie, takie, ale powiedzmy cały czas w nią gra. I jakby, a nawet jeżeli nie gra, to cały czas ją krytykuje, nie? I ty cały czas sobie myślisz, człowieku, ale no dobra, jakby już wszyscy znamy twoją opinię. Po co? Po kiego grzyba? Nie szkoda ci czasu, nie szkoda ci życia. Znajdź sobie coś fajniejszego. Zacznij, wiesz, bo ta krytyka, ona też wpływa na twoje życie, nie? Ja jestem przynajmniej pewnego rodzaju zwolennikiem takiej tezy, że... Że wiesz, że jakby... Że to negatywne jakąś jest negatywną prawda. energię. Więc wracając do Diablo. A i wiesz czy... co? Tytuł, no. tytuł tego dodatku. Jak jest tytuł tego dodatku? Vessel of Hatred. Jak to pięknie klamruje, ten prolog, to wstęp, tak. wstęp do twojej dyskusji. <laughs> Bo wessel, czyli naczynie nienawiści. Mhm. Czyli można mhm. powiedzieć, że dzban rzuci. Ja bym tak, jakbym. Tak. Był, e, gdybym był Rysławem i gdybym miał nadal, e, wiesz, nadal pracował przy, przy polskiej wersji Diablo, to bym właśnie nazwał Diablo 4 Zbanżuci. I to by było tak piękne, tak, e, tak ilustrujące po prostu. Nie wiem, czy znaczy, e, tak, ale nie wiem, czy, ale przynajmniej masz dobry tytuł na dzisiejszy odcinek. Wiesz co, zapiszę go sobie. To taki zban będzie rzuci. clickbait, nie? Bo wszyscy pomyślą, aha, w składzie jest Jules, to będzie dzban żółci, wiesz? A tu Rzuć taka niespodzianka. Żółci dzban albo dzban żółci, no to będzie trzeba jeszcze popracować. Eee, natomiast wiesz co, ja, ja powiem ci tak, eee, więc ja oczywiście grałem w Diablo 4 na premierę. Eee, nie wiem, czy my mieliśmy okazję o tym szerzej pogadać. Być może nie, chyba nie porozmawialiśmy. No, ja spędziłem w tej Trochę podstawowej w wersji Diablo z 58 godzin, co jest i mało, i nie mało, bo wydaje mi się, że wiesz, że pewnie są tacy, którzy spędzili tam setki godzin i pewnie są tacy, którzy, nie wiem, może się odbili, przestali grać. Natomiast sama kampania podstawowa mi się bardzo podobała. Wiesz, znaczy, mi się też podobało do pewnego Ś momentu to gonienie za, za tą lead, nie śladami Lilith i odkrywanie tego, tych wydarzeń, bo sama gra była jak to zwykle Diablo, nie? dosyć powtarzalna, zbierałeś sprzęt. No ale mi się dławiłeś... podobało. Tak, tak. Mi się to podobało. Takie, ja, ja, ja, ja, znaczy, ja pierwszego myślę, stary, gonga diablo, tak ale... naprawdę od Blizzarda dostałem w momencie jak e, przyszedł ten sezon pierwszy. Bo nagle się okazało, że żeby grać w tym sezonie pierwszym, ja nie mogę grać swoją postacią, którą przez ostatnie 50 godzin rozwijałem, tylko żeby doświadczyć tego pierwszego sezonu, tych wszystkich znajdziek, tych wszystkich questów i tego wszystkiego, ja muszę stworzyć sobie nową postać. A za 3-4 miesiące będzie sezon drugi i ja wtedy znowu muszę sobie stworzyć nową postać. I oczywiście ja nie muszę przechodzić tej fabuły od zera, ja mogę sobie stworzyć tą postać i, i tak naprawdę skupić się na y, takim czystym grindzie, chodzić sobie po jakichś tam lochach i tak dalej, i tak dalej, wiesz, jakby skupić się na czymś innym, ale jakby dla mnie to było, szczerze powiedziawszy, mało interesujące i ja po prostu przestałem w to grać, bo jakby stwierdziłem, że, że nie ma potrzeby y, po prostu grania w Diablo. Trochę tam pograłem, trochę się pobawiłem, ale, ale się jakby, wiesz, w międzyczasie... Odbiłem, nie? Potem sprzedałem swoją kopię Diablo na PlayStation. Potem miałem, jak kupiłem Xboxa, serię Sexa, w zeszłym roku to miałem Diablo wiesz, w zestawie przypisane do konsoli, więc sobie chwilę e, jakoś tam w mniejszym czy większym stopniu wracałem do tej gry. No ale jakby tak sobie pomyślałem, zawsze miałem coś takiego, żebym chętnie wrócił. I teraz wiesz, teraz wyszedł ten dodatek, wróciłem do tego Diablo. I jakby gram tą swoją postacią, przynajmniej na razie nie ma jakichś takich sezonów, bo te wszystkie postacie zostały przeniesione de facto do takiej jakiejś tam, nie wiem... Mm, mm. Sfery nieśmiertelności czy wieczności, nie wiem jak to oni tam nazywają. E, przynajmniej na razie. Pewnie zaraz będzie jakiś tam pierwszy sezon, czy kolejny sezon i wiesz, i, i jakby zaczniemy się bawić od nowa w to samo. Ale ja sobie teraz tak pomyślałem, że to jest na tyle fajne, żeby sobie wrócić do tego diabla i sobie wiesz, pograć normalnie na tym swoim. Bo mi się strasznie fajnie grało w ogóle tą moją łotrzycą, nie? E, w, w, jakby w tą grę. I później właśnie taki, ja nie chciałem, wiesz, ja, ja jeszcze chciałem pogłębiać ten gameplay, ja jeszcze chciałem, wiesz, jeszcze, jeszcze sobie dalej grać, nie, jeszcze sobie, bo, bo mi to sprawiało frajdę, te skille, które sobie wybrałem, ten build, który sobie zrobiłem, mi się podobał, to wszystko jakby dostarczało mi mnóstwo jakby satysfakcji do grania i jakby, wiesz, i, i to była dla mnie jedyne, jedyny problem krytyki Diablo, jaki spadł natomiast jak ja wiesz, tam czytałem tych ludzi, tam Blizzard, Zepsuł Diablo i tak dalej, no to jakby, no okej, okay. no tylko, że oni tam mówili o czymś innym, nie? Oni mówili jakieś tam lucie, o jakichś takich rzeczach, które są po prostu dla jakichś hardkorów niedostępnych dla mnie. Mhm. Więc ja po prostu... Ale ten... oni są najbardziej czuli na jakiekolwiek zmiany i jakiekolwiek... te, no bo, bo wszystkie te rzeczy, które właśnie wprowadzono, bo, bo gdzie był ten problem chyba Robo cztery, nie? Że po prostu... Yy, wprowadzili pewne rzeczy, bo właśnie z tym pierwszym sezonem wtedy, które pewne rzeczy tak wywróciły dla graczy, to właśnie tych hardcore'owych graczy do grągami, że stąd się wziął ten lament, bo wydaje mi się, że początkowe odbiór Diablo 4 był całkiem pozytywny i, i ludzie się bardzo Cieszyli, no nie? że jest nowy, nowa część. Mimo, że to nie było już w takiej skali premiera jak Diablo 3 albo poprzednich części Diablo. Nie? że już, już widać, że, no, że Blizzard. Dużo mi się wydaje. Nie tak, się ale, przydali, ale Blizzard to, wiesz, już wszyscy, był popływ Wszyscy, wszyscy których problemach. znam, nawet Ty widzę, zagrałeś w Diablo 4. No ja, ja nie przyszedłem ale tak trzy czwarte gry przeszedłem, no nie? bo po już mnie znudziło to, nie, mimo wszystko, nie wiem dlaczego, ale po prostu ja grałem, grałem też na deku. Ja grałem więc... większość kampanii mi się super grało, a ty grałeś mhm. pewnie sam po kontach Dokładnie, z team tym z tym nekromantą czy tam kimś i, i, i, i chyba by było mi za łatwo. No. Ale, bo powiedziałeś, że grasz tą swoją yy, tą swoją łotrzycą, ale czy ten dodatek nie wprowadza jakiejś nowej klasy postaci? Nowej? Wprowadza nową klasę, chyba spiritualista to się nazywa, ale ja jeszcze tą nową klasą nie grałem, bo ja sobie, wiesz, chcę skończyć teraz, sobie zagram pewnie tą nową klasą, bo wygląda całkiem spoko. Aha. Natomiast ja sobie, wiesz, ja sobie wrócę do... Na razie chcę sobie pograć tą fabułę dodatku. Wiesz, przyszedłem jakieś 5 godzin na razie. Nie ona nawiązuje nie. trochę do tego Postawisz, czy to jest w ogóle taka autonomiczna nie, nie, to jest historia? Jakby, wiesz, to jest, no jest jakieś tam nawiązanie, nie? to jest jakaś tam kontynuacja powiedzmy, tak? jakby Aha, coś tam okay. się pojawia. Może nie taka, przynajmniej na razie, nie, nie, ona nie jest jakaś taka super wprost. Natomiast yy, wiesz, dla mnie to jest po prostu możliwość wrócenia do, do Diablo, bo mówisz, ty mówisz o jakichś zmianach, które oni wprowadzili. No Dla mnie jedynym problemem z Diablo 4 yy, nie były jakieś tam zmiany lutu i tak dalej. Bo to w ogóle to są, wiesz, to, to są zmiany dla jakichś hardkorowców, którzy nie mają życia, tylko siedzą i grają w gry cały dzień, nie. Natomiast ja bardziej, wiesz, ja za każdym razem jak mi się odpalało diablo, to mi się fajnie grało. Tylko ja po prostu mi się nie chciało grać nowymi klasami jeszcze na ten moment. Ja jeszcze nie byłem, próbowałem tam, zrobiłem sobie parę tych nowych postaci, ale tak naprawdę każdą porzucałem, dlatego że tak jakby jeszcze nie był ten moment, gdzie ja czułem się. Yy, yy, jakby z jednej strony na tyle przekonany do tego, żeby grać nową postacią, a z drugiej strony ja za bardzo nie chciałem, wiesz, grać w taki sposób, że gram nową postacią i tak naprawdę fabuły już nie przechodzę, tylko sobie po prostu grinduję. Jakby, a z kolei fabułę dopiero co przeszedłem, więc nie wiem, granie jeszcze raz tej fabuły jest dla mnie bez sensu. A teraz sobie spirytualistą pewnie wrócę i przejrzę, albo może nie spirytualistą zobaczę, sobie przejdę całą grę od zera, nie? Więc na którymś tam etapie i myślę, że, że sobie Diablo właśnie będę grał, ale właśnie olewając całkowicie te chore pomysły Blizzarda z, z tymi sezonami, wiesz. Bo, bo wydaje mi się, że jakby największy problem tych sezonów dla mnie to jest taki, że ja nie mogę grać i nie mogę kontynuować zabawy swoją postacią, którą chciałbym jeszcze pograć, tylko wychodzi nowy sezon i ja, żeby tak naprawdę w pełni tego sezonu doświadczyć, ja muszę zagrać nową postacią, muszę sobie rolnąć nową postać od zera. No to, wiesz, no to, to jest tak, jakby ktoś ci wychodzi nowy dodatek do World of Warcraft i ktoś ci mówi "OK, spędziłeś 1500-1900 y, godzin nad tą swoją postacią, ale teraz jest nowy dodatek i musisz grać wszystko od nowa. No to wiesz, no to jakby średnio mi się to podoba. Mm -hmm. Mm -hmm. No, ja, Także ja, ja, z mojej ja... nieprofesjonalnej recenzji Vessel of Hatred yy, Dzban Żółci polecam. Diablo 4 Dzban Żółci. Tej... Wspaniało. Bo, ja, ja, ja, bo ja się zastanawiałem, czy jakbym po prostu, yy, mimo że nie skończyłem yy, wiesz, no, podstawki Wszedł po prostu w dodatek, czy... czy tam się Tam jest, jak czy wiesz co, ja, ja tego nie sprawdzałem, bo ja po prostu przeszedłem podstawkę, ale z tego, co widziałem, co słyszałem, co gdzieś tam wyczytałem piąte przez dziesiąte, to tam jest chyba jakiś sposób, że, yy, że jakby możesz zacząć od razu dodatek. Nie wiem, uh -huh. czy tam ci leveluje postać na, na ten pięćdziesiąty, tam piąty level, czy nie, 50 chyba, bo tak. normalnie jest 60, tylko oni teraz cofnęli te levele, tam zrobili takie szacher-macher, nie? Uh -huh. więc, e, więc wydaje mi się, że wiesz, że jakby mm, możesz zacząć od razu grać, jak sobie kupisz dodatek, to możesz sobie od razu zacząć grać w ten. Tylko ten dodatek też nie jest jakiś specjalnie długi z tego, co mi, ja się orientuję, bo on jest chyba... W przy sprzyjających wiatrach, takich powiedzmy, jak tam wąchasz ściany, czytasz wszystkie, wiesz, znajdźki i tak dalej, i tak dalej, no to powiedzmy jakieś 12 godzin mhm. po plus minus 10 godzin, tak, no to... Tak. Przecież ja się zastanawiam nad, nad jedną rzeczą, jak, jakie jest przyjęcie tego dodatku i czy reputacja Blizzarda ostatnio właśnie nie... Nie ucierpiała po tych wszystkich problemach, nie po tym przejęciu, Mnie i to nie. Nie interesuje, wiesz, powiem ci szczerze, nie? ja przestałem się przejmować przestałem, bo, bo to są, wiesz, bo to są takie dramy, właśnie, które potem czytasz w internecie. Nie, wiesz bo mi chodzi o to, czy y, Blizzard, <coughs> który jest właściwie teraz już częścią Microsoftu, czy oni my, no, nadal cieszyli się no, relatywnie y, dużą swobodą, mimo że. Podobno pod ta, jak, jak Activision zaczął ich tam dokręcać, żeby to już tej swobody nie było, takie jak kiedyś. Ale czy byłaby szansa, żeby się pojawiły na przykład nie wiem, StarCraft 3, wiesz, jakieś inne projekty, no nie? Wiesz, ja nie mówię, żeby wrócić do, do tego Tytana, nie? tego MMORPG, który y, był pewnie w zaawansowanej już y, w formie, ale niestety doszło do wniosku, że nie jest... Na tyle dobry, żeby go Czy wypuścić? Wiesz, nie? no moim zdaniem oni nie będą wypuszczali nowego MMO, bo, bo mają cały czas dojną krowę w postaci World of Warcraft, i wydaje mi się, że po co mają się. Wiesz, i gdyby, wiesz gdyby nagle nastąpił jakiś gigantyczny odpływ graczy, albo jakieś gigantyczne porzucenie World of Warcraft, to być może, a teraz w tym roku wyszedł przecież, nie wiem, miesiąc temu, dwa miesiące temu, wyszedł kolejny dodatek do WoWA. I chyba to się dobrze kręci. Znaczy, wydaje mi się, że w dalszym ciągu w świecie MMO, RPGów, no to, no to wiesz, no to ten World of Warcraft jest na topie cały czas. Nie wiem, czy. Pff, wydaje czy mi się, nie wiem, że jest na topie, bo te no Nie nieoczekiwanie ostatnio zanotował tam, bo ja coś tam śledzę piąte przez dziesiąte ten, ten rynek MMO-sów, bo one zawsze mnie fascynowały. I wydaje mi się, że ten ten World, ten właśnie Final Fantasy XIV jakiś czas temu też dostał jakieś upgrade'y, jakieś update'y graficzne I, no, i, i tam cały czas jest chwalona ta fabuła, że, że tam jest niesamowita fabuła generalnie w, w tej grze. Znaczy ja w ogóle Więc... zastanawiam się jak to jak wiesz e, wygląda sprawa w ogóle MMORPG, bo kiedyś to było naturalne, że graliśmy w te gry, nie? Każdy miał konto na, na World of Warcraft i, i czasami tam wpadał. No, nie? Nawet jeśli nie był takim zaangażowanym graczem, który robił te wszystkie rajdy i, i uczestniczył w życiu gildii i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu w, w tym momencie my odeszliśmy od tego MMORPG. Zachód oczywiście no, nadal gdzieś tam gra w te gry, ale to, co się dzieje na wschodzie, jeśli chodzi pewnie też o jakieś koreańskie MMORPG, no to jest zupełnie świat na mnie nieznany, nie, wiesz. To jest, to jest ciekawe, nie? że... że no ale że... nie wiem, do czego zmierzasz. No, jakby nie, no zawsze były o to, że te koreańskie czy japońskie MMORPG, które jakby były zupełnie inne od tych powiedzmy europejskich, ale wydaje mi się, że tak czy siak w świecie tych mmo globalnie World of Warcraft jest liderem. Tak bym strzelał. Nie wiem, no mówię, może ten Final Fantasy XIV. Nie wiem, nie wiem, jak teraz czarty wyglądają, ale znaczy, co, bo ja... strzelałbym w ciemno, że po ostatnim dodatku do Wowa znów gracze wrócili. Wiesz, ja w World of Warcraft grałem jakoś tak od 2007 roku, yy, przez powiedzmy dwa lata, bardzo intensywnie, ale bardzo intensywnie. Yy, z, łącznie z endgame'em i zrobieniem tych tych, i później przestałem. I w momencie jak przestałem, to, to jeszcze miałem taki moment, że po roku czy po dwóch latach próbowałem wrócić na zasadzie, wiesz, tam kupiłem sobie. Rough of the Lich King w jakiejś edycji kolekcjonerskiej, taki w gigantycznym pudle w ogóle i tak dalej. Ale, ale to były takie krótkie romanse, to były wiesz, mm -hmm. Teraz nawet niedawno odświeżyłem sobie subskrypcję w WoWie Stary, nawet nie mówiłem ci na 30 dni, żeby tam zobaczyć, jak, jak to wygląda. Super się ta gra starzała, tak swoją drogą. Graficznie mi się cały czas bardzo podoba. Uważam, jest jeszcze lepiej wygląda niż wyglądała. I wiesz, i no wróciłem też do Guild Wars, żeby sobie pograć, wiesz, w, w, w te swoje, mm -hmm. które, które też jest zupełnie inną, wiesz, i, i też na swój sposób fascynuje mnie ta gra. Yy, zwłaszcza dwójka, nie, ta Guild Wars 2, bo pojedynka to, to nie. To, to, to jakby ja finalnie nie byłem jakimś, chociaż też tam sporo czasu spędziłem. Mm -hmm. yy, przeszedłem chyba fabułę nawet. W każdym razie, wiesz, yy, jakby. Znaczy, nie, o chodzi... no. znaczy, to, są, że... były i będą. No, no tak, to... nie, bo, bo niektóre MMOs to w ogóle, jak, jak sobie pomyślisz, że The Alders Online to już 10 lat w tym roku skończyło, czy skończy, nie wiem dokładnie, w którym w tym dniu była premiera. Yy, no masz wspomniany Guild Wars 2. Nie wiem, czy kojarzysz, na pewno Kto kojarzysz darmowe, taką grę. Powiedzmy tak, sobie. tak po, na pewno kojarzysz grę, która już ma, no w tym momencie kończy... No, 12-13 lat, nie? Star Wars The Old Republic, która była wydawana na początku przez BioWare, ale w tamtym roku w ogóle zupełnie inna firma jakby przejęła jakby development i, i, i opiekę ale nad tym. Ale to ja na przykład, ja, wiesz co, ja, ja grałem chwilę, jeszcze w czasach właśnie tego BioWare'u, tak jak mówisz, i jakby... No, nie wiem, ja mam jakiś taki problem, że generalnie odrzuca, odrzucają mnie te Star Warsy w tej wersji kreskówkowej, tej takiej specyficznej, charakterystycznej, wiesz, tak. do tej. E, tam. Parszywa zgraja bodajże jest taki serial, który może jest super i, i pamiętam, że, że nawet zacząłem to oglądać z córką i nawet jej się bardzo to zaczęło podobać, natomiast mnie generalnie odrzuca e, ten styl graficzny. Jakby nie przekonuje mnie zupełnie. Tak, tak, tak. No, pewnie ty to byś bardziej grał w Star Trek online które też... Nie, startup nie. Ja bym, ja, bym, ja bym grał zdecydowanie w Star Warsy, tylko ja bym wolał Star Warsy takie jak naturalistyczne, nie takie mhm. jak kiedyś były. Star Wars... E, e, Niech będzie Outlaws najnowszy. O, Star Wars tak... Galaxies chyba to się... Nie, nie, Star Wars Galaxies A. to się nazywało. Mhm. To były pierwsze Star Warsy online e, i ja pamiętam, zacząłem grać w tą grę e, właśnie w czasach grania w World of Warcraft bo to zawsze było takie gonienie króliczka, że właśnie miałem wtedy trochę chyba tak jak ty, ale się z tego wyleczyłem, tego FOMO, że gram w World of Warcraft, a tam są gdzieś indziej jakieś lepsze MMOs i ja próbowałem tych innych lepszych MMOsów, ale koniec końców zawsze wracałem do World of Warcraft, nie? I, no, bo taki i był, pamiętam, taki że motyw wtedy grałem w Star Wars jak... Galaxies, właśnie, nie wiem, to, to, to, to była właśnie normalna, Sorry, tam nor to ona wyglądała normalnie, nie? W cudzysłowie, tak. normalnie. Tak, tak. A zresztą to jest taki, tre taki trend... Y u graczy MMO, że mają jedną taką swoją grę, w której są oddani w 100%, bo tam najwięcej czasu zainwestowali. I zawsze, kiedy się pojawia jakieś nowe MMORPG, oni na ten miesiąc skakują. Ten, dar ten darmowy, w cudzysłowie, miesiąc się kończy i nie odpuszczają. Ale nie, bo wiesz, chodzi mi o to, że jest taka popularna gra, właśnie też koreańskie MMORPG, ten Lost Ark. I ja w ogóle nie mam pojęcia. Ja Myślałem, że powiesz Black Desert. Nie, no, Black Desert to trochę kojarzę ze względu na postacie, które moim zdaniem jak zwykle y, Koreańczycy potrafią robić wyśmienicie. I y, y, y to jest coś, co pewnie. Właśnie to jest to, że cała ta para idzie w widek, żeby te postacie wyglądały tak cudownie, a cały ten świat to wygląda jak wycięty z tektury jakieś takie, wiesz, takiego. No, no, nie robi wrażenia. Powiedzmy, nie, ale akurat takim... chyba Black Desert to ładnie wygląda graficznie. Generalnie to było jedno z, Ja pamiętam zawsze, jak. jak... Dwa czy trzy lata temu, jak, jak zacząłem tak sobie myśleć, a może bym wrócił do jakiegoś memosa, wiesz, żeby mieć taki, o, taki narkotyk do klikania sobie od czasu do czasu, no to pamiętam, że wiesz, że wtedy ten Black Desert mi się gdzieś tam wyświetlał i ja byłem pod dużym wrażeniem tego, jak ta walka jest zaprezentowana, że to jest taka gra, wiesz, że ona wydawała się taką być bardzo grą akcji w ogóle i te mm -hmm. animacje i to wszystko takie, wiesz, takie wow, takie takie to mm -hmm. było. No tak, tak, tak. No, ale nie, ja już nie mam czasu niestety na, na, na tego typu gry, bo to są po prostu gąbki. Bo jak cię wciągną, to, to na amen. Ja wiesz. Wie co, a ja właśnie mam coś takiego, że ja, ja mam taką potrzebę, żeby do takich gier na chwilę wrócić i na chwilę wracam i przestaję po tej chwili grać. Tak naprawdę, że one już jakby nie, nie, nie mają tej zdolności przykucia mojej uwagi na dłużej. Wiesz, że, że to jest jakby... Mhm. Mm, że tak naprawdę wiesz, no po co ci takie MMO, skoro tak naprawdę możesz sobie odpalić Red Dead Redemption i grać w nieskończoność, nie? Albo jakiś inny UB tak. game, nie? No tak, Masz mnóstwo prawda. do wyboru. Każdy się no no... przenosi zresztą do, do innej jakby rzeczywistości. No no poza tym, wiesz, no yy, ta cierpliwość, no nie? To, że jednak w MMO musisz mieć te takie zapychacze czasu, te wszystkie takie nudne questy polegające na, na ubijaniu mobków, zbieraniu jakichś tam wypadających przedmiotów i przynoszenie ich do, do, do jakiegoś quest givera czy coś takiego i tak w koło to już nie jest tak interesujące. Mimo, że jak radę, pamiętam, w World War zawsze mnie fascynowało to, co oni robili z tym światem, wiesz, i, i później był ten kataklizm i jak on, on zmieniał to wszystko, no wiesz, to jest fajne, to, jest, to, jest, to pokazuje, że świat żyje i chyba najlepiej to z ostatnich gier, powiedzmy, takich nie MMO RPG, ale, ale w ogóle taki powiedzmy, że MMO, czyli w Fortnite'cie, nie, ten Fortnite cały czas ten, ten świat się zmienia, ewoluuje, tam jest jakaś taka historia, o której ja nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że jest, wiem, że ten świat yy, Yy, wiesz cały czas właśnie coś się tam działo i to było ciekawe no ale to yy, ja bym bardzo chętnie posłał od naszych słuchaczy którzy grają w MMORPG jak wygląda teraz scena i czy jest jakieś takie MMORPG w którym są po prostu zakochani yy, od lat nie wiem, może są jeszcze jacyś gracze, którzy grają w to takie stare, stare MMORPG na przykład i w Online i w Online ma ponad 20 lat i, I z tego co widzę, nadal funkcjonuje. Ja wiem, że chyba e, różne e, tam dywersyfikacje pomysłów, jeśli chodzi o online, e, ten CCC, e, CCP Games, chyba tak się nazywa to studio, miało, bo i była karcianka kolekcjonerska, i była strzelanka, chyba Dust e, 514. Wiem, że teraz by była taka strzelanka, nie pamiętam, czy ona była pod helmy wirtualne na, na PlayStation VR że się latało takimi statkami bardzo prosta gra wiesz w tym sensie ale taki, taki kosmiczna strzelanka nie latało się stateczkami. i to też chyba była w, w świecie Eve tylko nie pamiętam dokładnie Eve Vanguard chyba ale to mogę teraz wiesz totalnie zmyślać i wiem że chyba niedawno też dostawałem jakieś informacje żebym sobie zarezerwował e, username Nika w nowej grze właśnie też strzelance w tym, w tym uniwersum i wolnej, Ale to było wspaniałe, bo ja pamiętam, że ten Dust 514 był niejako połączony ze światem w Online, bo to, co się działo na planecie, nie, to, to, to od, w jakimś stopniu nie pokazywało, jak się tam zmieniają jakieś takie zależności tych sił. No, nie, tak. no to w jakiejś skali na przykład jest Helldivers, nie, bo tam po prostu cały czas jest ta totalna wojna i cały czas trzeba po prostu różne rzeczy zrobić, żeby żeby przeciwnika spychać, nie? I tak dalej. No ale to też nie wypowiadam się jako expert od Helldivers, tylko tylko tak, tak to wspominam, no nie? Więc jeśli gracie, drodzy słuchacze, w jakiejś MMO RPG, to powiedzcie, co się w tym świecie dzieje, co jest modne i e, co ostatnio przykuło waszą uwagę, no. I, um, coś jeszcze już grałeś? Tak co jeszcze? No, grałeś? ja grałem, wiesz co? Ja dużo gier gram, właśnie, kurde, i to jest najgorsze niestety. I to ja krótko powiem jeszcze o w takim razie. o, y, Zagrałem w to demo, wiesz, Metafor, Refantazio. To jest takie coś, nowe słysza. CRPG od, czy JRPG, przepraszam, od Atlusa. To, gdzie SEGA tu jest napisane, że to SEGA? Mi się wydaje, że to ATLUS wydaje, a nie SEGA. Eee, czyli tej samej firmy, wiesz, która wydała w tym roku... Eee, mm... Znaczy SEGA jest wydawcą, a deweloperem jest Studio Zero. Ale, to, ale też w Japonii po prostu nie Sega wydaje tylko Atlus. No, tak, znaczy nie, ale na Wikipedia widzę jest Atlus. Ale w każdym razie, wiesz, Atlus nie bez kozery, bo to jest taka specyficzna firma. Oni tam też za Personę odpowiadają, czy są kojarzeni z Personą, też z Shin Megami Tensei. Wiesz, w, tak. y, y, y, y, y, te wszystkie gry, wiesz. Ja tak z ciekawości zagrałem w tego metafora, bo jest niesamowicie intrygująca ta okładka w ogóle nie i ta jakby specyficzna szata, nawet nie wiesz, sama grafika być może jakościowo jest taka sobie, bo ta gra wychodzi też na, na PlayStation 4 yy, i na te starsze konsole, ale po prostu jakby ten kierunek artystyczny, graficzny jest zarombisty i wiesz i te animacje są jak, jakbyś oglądał takie dobre anime, nie? Niesamowita historia, niesamowicie ciekawa, Wiesz, ja na razie w demo tylko grałem, wiesz, nie, nie, nie grałem w pełną grę, bo tak, ale z tym demo też już spędziłem dwie czy trzy godziny, nie? Więc, więc to też jest bardzo y, ciekawe. Y, no i po prostu te wszystkie menusy, wiesz, to jak jest zrobiona, ja nie wiem, to jest moim zdaniem najbardziej... Y, jakby to jest, to jest jedyna y, firma, czy, czy, czy twórcy, bo ja nie wiem, już mówię Atlas, ty mówisz, że tam jakaś inna firma to zrobiona, w każdym razie generalnie, ale wiesz, ale to, to są wszystkie elementy charakterystyczne dla persony, y, dla Shin Megami, dla. właśnie teraz tego metafora, y, jakby oni zrobili jakby osobne dzieło sztuki z interfejsu, że jakby ten interfejs y, użytkownika jak sobie zobaczysz w personie, ale w ogóle to, co jest w metaforze, to moim zdaniem przechodzi wszelkie pojęcie. To jest, to jest po prostu tak genialnie zaprojektowane, że jakby... A do tego jeszcze, wiesz, ta mówię, no kurde, no nie wiem, Damian, no za każdym razem, jak gram w JRPG-a JRP od, od, od zeszłego roku, to ja się pytam, gdzie jest fabuła Baldur's Gate? A. To jest po prostu ta fabuła Baldur's Gate'a, То, то есть, то есть nie wiem, przerzuty kotlet na wszystkie możliwe sposoby dla mnie, że, że ja po prostu, no ja nie wiem, no. Ona jest fajna, nie? ja nie mówię, no, że jest zła, no, ale że kurde, że jest to jest ważne, to wszystko to, Że, już że było ta postać gdzieś. może z tamtą postać pójść do, do, do, do namiotu pod kołdrę, no nie? I, i tym się ludzie ekscytują, no nie? No my tak? się wydaje, że, wiesz co, no tak, no mi się wydaje, że chyba, chyba o to chodzi, no, chyba o to chodzi tak naprawdę, bo, bo, bo w gruncie, że, znaczy, żeby nie było, ja, jakby, ja nie mówię, ja zarzuciłem na razie granie w Baldursa, pewnie wrócę do niego, może jak na PlayStation 5 Pro, wiesz, może będzie jakiś, chociaż nie wiem, czy tam jest wymagany jakiś update graficzny, ale może będzie jeszcze ładniej wyglądać, ale po prostu jakby... No kurczę, ta fabuła w tym metaforze to przykuła moją uwagę od początku. Wiesz, jakaś intryga, ginie król, życie księcia jest zagrożone, my się wcielamy w jakiegoś szpiega, który ma tajną misję i jakiś taki, wiesz, jeszcze połączenie tych klimatów, bo to jest z jednej strony jakieś fantazy, tutaj jacyś rogacze, tu jakieś różne rasy, a z drugiej strony trochę XIX wiek, może XVIII. Wiesz, no to po prostu, wiesz, wszystko jest takie niesamowicie interesująco przemielone. Tu poznajemy kolejne postacie, tu musimy nawiązać jakiś kontakt z jakimś z gościem, żeby przeprowadzić dalej misję. My jeszcze na początku nie wiemy jaką misję, potem się okazuje, że budzimy w sobie jakieś archetypy, które stają się jakimiś, wiesz, że jesteśmy w stanie w walce się zamienić w jakieś super yy, i te archetypy to są de facto klasy postaci i, i te klasy możemy później rozwijać i zmieniać. Do tego mamy jakby klasyczny rozwój tych, tych umiejętności i, i wiesz, i postacie jak w każdym RPG. Ja się zastanawiam jakie kolejne niespodzianki, nie? No bo te, te japońskie RPGi to mnie do tego przyzwyczaiły, że wiesz, ja pamiętam swego czasu jak grałem w jakiś Triangle Strategy, to na początku myślałem, o dobra, to będzie taka gra, a później nagle jakaś cała mapa, jakieś łażenie, jakieś to, jakieś tamto, wiesz. Zastanawiam to jest się, bardzo co ciekawe, tutaj czeka. bo Co mówisz, dlatego, że uważam, że jest masa zachodnich graczy, którzy chcą taki, takie historie. I dlatego te japońskie gry mają takie branie i cieszą się z taką popularnością. Nie wiem, jak to w skali jest do takiego Baldura, bo powiedzmy, nie sądzę, żeby te refantazje, ten metafor fantazja sprzedał się na zachodzie w takiej nie, samej nie ilości, sądzę, jak Baldur 3. I, i, i, ale ale znaczy to, że, że ci się podoba właśnie taki klimat, wiesz, to to jest fajne, tylko widzisz, jest, był taki serial, który miał tylko dwa sezony, Carnival Row, też właśnie klimat takiego Takiego świata, takiego fantazy, jakby w takiej wiktoriańskim klimacie, właśnie takiej wiktoriańskiej Anglii. Oczywiście to jest wszystko fikcyjne, i też miałeś podział społeczny na, na ludzi i osoby magiczne. I tam mhm. były, wiesz, jakieś te duszki, wróżki, wiesz, takie, wiesz, nie że elfy, tylko właśnie, że skrzy... Nie, jak to powiedzieć że ze skrzydełkami dziewczyny, nie? Że, że w ogóle ten świat był niesamowity, bo też pewne rzeczy były przekazywane. Te, te, te nastroje takie z naszego świata nie? dotyczące uprzedzeń, stereotypów, rasizmu, to one były przekładane na nie na kolor skóry, tylko na właśnie wiesz, na, na gatunek znaczy, tych morskich. No to jest podobnie, bo to jakby ta lekko zarysowana misja jest taka, że po pierwsze trzeba. Pokonać jakiegoś tam uzurpatora, ale teraz jesteśmy w takim punkcie na początku gry, że wiesz, to no nic nie zdradzam, bo to wszystko jest demo. De facto, bo tak, tak. ja sobie dalej to grać, demo zaraz ściągam. Musimy, jak wiesz, już nawiążesz ten kontakt operacyjny, to teraz musimy zapolować na, na tego uzurpatora, który gdzieś tam rzucił jakąś klątwę na tego księcia, a z kolei ten nasz bohater zna tego księcia. A potem jeszcze się pojawiają, wiesz, tak jak w, wiesz ten diabeł w Baldurze, który gdzieś tam się pojawiał i, i jakieś tam chciał spiski zrobić, to tu też na początku takie wrażenie tylko to jest jakby mechanicznie, że on cię uczy o tych archetypach, nie? Tylko nie diabeł, tylko jakaś taka inna persona, że ty jesteś gdzieś tam, przenosisz się do jakiejś innych rzeczywistości. A do tego jeszcze w ogóle jakiś narrator, który mówi, że teraz będziemy wam opowiadać jakąś taką dziwną historię, wiesz, która się dzieje w innym świecie, nazwij sobie siebie, nazwij swoją postać, wiesz, powiem ci, że normalnie gdybym yy... Gdyby nie to, że mam rozkopane Visions of Mana, które chciałbym po prostu jak najszybciej skończyć i się pozbyć płytki, zanim, mm -hmm. zanim po prostu będzie, wyjdzie PlayStation 5 Pro, no to po prostu bym od razu kupił w tą, bo, bo, bo wiesz, bo jakby to nie jest kwestia tylko samej grafiki, yy, która powiedzmy, mówię, pod względem technicznym nie stanowi nic imponującego, nie? Jakby pewnie wielu ludzi by się tam przyczepiło, że to są korytarzowe levele, że to są jakieś tam proste rozwiązania znane pewnie w JRPG-ach od czasu, nie wiem, Bóg wie czego, nie? To samo, co w Final Fantasy XVI tak naprawdę. Tylko gra jest, wiesz, tutaj możesz i turowo walczyć i w czasie rzeczywistym i tak naprawdę wiele zależy jakby od ciebie, ale, ale jakby kierunek artystyczny i do tego, wiesz, w ogóle ta gra się za... ściągnij sobie demko stare albo sobie odpal na YouTube. Tak, tak, ściągnij. No bo ta ciągam. gra się... Demko powinieneś mieć zarówno na PC-cie, jak i na. Nie wiem, nie sprawdzam, ale... bo ta gra jest na pc ta to też. też nie no jest na Steamie. Na Steamie, powinieneś... Steamie dosyć droga, bo kosztuje 70 euro, ale jest demo. Ale jest. Więc... Nie, no, ja gram w demo. Ja, ja na razie gram w demo, które jest jakby. Zaczyna się. Jaki jest mój największy problem Ale wiesz? z grami e, ty... japońskimi RPG-ami? Jaki w mój problem? że one mają właśnie, tak jak mówisz, niesamowitą fabułę, historię, ale w pewnym momencie wchodzi coś, czego ja nie widzę w grach. Grind, losowe encountery i nudna walka, ale Shin Megai Tensei, Tensei tak? nie wiem, czy dobrze wymawiam, chyba dobrze wymawiam Shin Tensei, bo to jest jakby, jeśli tu jest też ten, ten, ten system, tych, tych, e, taki, takich Pokemonów dla dorosłych i tego e, nożyce, papier nie, tu, nie, nie, nie. Tu e, masz normalnie kamie. turową walkę, masz swoje postacie, te postacie mają jakieś tam umiejętności i, i ty rozwijasz tą drużynę. To, mhm. nie jest, e, to nie jest tak jak w to nie nie jak nie jest gra prosonie. akcji jak Final Fantasy, gdzie po prostu albo się odbijesz od tego systemu walki, albo się nie odbijesz. Aczkolwiek na przykład nie uważam, że Final Fantasy XVI było grą polegającą na grindzie. Zresztą tak samo w Visions of Mana, jak teraz gram, jakby. Stary, ja jestem gdzieś tak to prawie w połowie gry i jakby ja nie mam wrażenia, że ja musiałem coś grindować, więc może powinieneś zacząć grać w jakieś nowe RPG wiesz, japońskie <śmiech> i wtedy sobie zaktualizować swoją opinię, bo, bo wydaje mi się, że nie wiem, to już jest dawno nieprawda. Znaczy, wiesz co... Ty tak zawsze pięknie opowiadasz o tych grach, i ty jesteś właśnie. Ja nie mówię tego. Ale słuchaj, no, W imperiatywnym określeniu, że jesteś neofitą tych gier, bo ja nie, uważam, no, mówisz, że ty fantastycznie. Mówisz. Tak, fantastycznie je. To chodzi tylko o to, żeby teraz sprzedajesz. Nie skompromitować. Natomiast, nie, bo tak samo jak Rafał fantastycznie ja sprzedaje wizualnowe. I jak Rafał opowiada o. Wiesz, o tym, o tych najnowszych grach, czy jakichś innych tych visual novel, to, ja mówię, kurczę, no to są no, fajne tak. gry. Ja bym bardzo chciał zobaczyć ten świat, bo to jest fabuła, której to ze świecą szukać w zachodnich grach, nie, albo w ogóle w, w zachodniej popkulturze. No ale później to się wszystko rozbija o, o ściany tekstu, o lanie wody, o, o nudę. Ale może po prostu ja mam takie, takie uprzedzenie, że ja nie daję tej grze wskoczyć na ten poziom, kiedy no ty oczekujesz, ona u mnie zaskakuje. Wiesz co, zaskakuje. mi się wydaje, że ty oczekujesz szybkich e, rozwiązań. Jeśli gra w ciągu godziny, nie jest w stanie cię niczym zainteresować. Nawet, co ja mówię, godziny. Tak? Dobrze by było, jakbyś godzinę pograł. Ale <gry> jeśli gra w ciągu 21 minut tak. e, nie jest w stanie Zastoparam. przykuć twojej uwagi, to po prostu ją rzucasz w kąt. Ja mam takie tak. wrażenie. Takie trochę dziecko za DHD. No. Natomiast wiesz, e, tutaj tak naprawdę... Ja potrzebowałem chyba godzinę, nie wiem, godzinę 15, coś, coś, w każdym razie coś ponad godzinę, żeby wreszcie zacząć walczyć i, z, i zobaczyć jak ta walka, bo ja się nasłuchałem wiele dobrego w recenzjach na temat tego systemu walki, który jest w tej grze yy, i przynajmniej na razie uważam, że kurde, super to wygląda, ale wiesz, ale jakby wcześniej to, to po prostu jest wprowadzenie do... Fab to stary, to, są, to jest monumentalna gra na pewnie dziesiątki godzin, więc jakby to nie jest historia yy, Doom Eternal. Yy, jesteś teraz Marines i masz strzelać do wszystkiego, co się rusza. Albo Space Marine 2, gdzie po prostu jesteś od razu rzucony w wir akcji i po prostu po dwóch minutach gameplay sprowadza się do naciskania spustu nie? I, i, i ewentualnie robienia uników. Nie mówię tego w negatywnym znaczeniu, tylko mówię o tym, że to jest zupełnie inna gra. Wiesz, ona zupełnie na czym innym polega. Natomiast mi się wydaje, że zagranie w demo nic cię nie kosztuje, więc możesz zagrać w demo i po 10 minutach stwierdzić, nie, no, że to jest kolejna gra, którą polecał Jules. Albo na przykład może ona zmieni Twoje zdanie. Nie wiem, może ci się spodoba. No ale to, to wiesz, ja. Jakby mi się wydaje, że. Mm, Gry RPG japońskie, no one wymaga. To są zupełnie inne gry niż wiesz, niż, niż te zachodnie RPG. One mają zupełnie inny. Wiesz, mówisz, że jestem neofitą? Być może, dlatego że ja wiesz, ja po prostu nigdy nie grałem w te RPGi, Nigdy nie grałem w japońskie RPG. Zawsze byłem właśnie Baldur's Gate, Icewind Dale. Te wszystkie, wiesz, nie wiem, Playscape, Torment i tak dalej, te wszystkie tytuły, to, to były gry, które jakby, które mnie fascynowały, jakieś fallouty i tak dalej, i tak dalej, Skyrim, Elders, Scrollsy i tak dalej, natomiast wiesz, jakby ja, ja ten świat JRPGów był dla mnie jakby trochę obcy, właśnie ze względu na tą konwencję, na to, że tak jak ostatnio Rafał tak pięknie i kwieciście mówił o tych wszystkich jakichś tam Chibi, ciubi, Chabi i tak dalej. Jakieś, mm -hmm. wiesz, konwencjach wizualno-graficznych, erotycznych i tak dalej. W każdym razie, wiesz, i natomiast mnie ten świat po prostu w którymś momencie zafascynował, ale przede wszystkim dlatego, że jakby ja odkryłem w tych grach niesamowicie fajne historie. I jakby ja zawsze szukam historii. Ja, wiesz, jakby ja, ja chcę grać, wiesz, mi się po prostu podobają te opowieści, podobają te narracje, podoba mi się to, co ja tam widzę, a do tego jeszcze bardzo często dochodzi właśnie ta niesamowicie yy, ciekawa, bo inna, strona wizualna, wiesz. I jakby i ja nie mam tego problemu, że ja nie mogę zdefiniować, nie wiem, wielkości yy, przyrodzenia mojej postaci, nie? I, albo że się nie mogę przespać ze wszystkimi, bo jakby, nie wiem, no, jakby ja szukam w grze ciekawej opowieści, jeśli ta możliwość zrobienia tych wszystkich rzeczy jest w służbie ciekawej opowieści, to jest co innego. Ale jeżeli to jest po prostu, wiesz, taki feature, który, który po prostu ma być, bo, nie wiem, bo ludożerka żre, no to mhm. spoko, nie? ale to nie wiem, czy to jest gra wtedy dla mnie. A tutaj no tak. właśnie są ciekawe historie. No i właśnie to, to, co chciałem tylko jeszcze na koniec powiedzieć, że wiesz, że yy, tak jak na przykład w Finalu yy, czy w grach Blizzarda masz te niesamowicie jakościowo wyprodukowane przerywniki filmowe, nie? które są u Blizzarda przecież od czasów StarCrafta pierwszego Diablo nawet, to intro do pierwszego Diablo ja pamiętam było, było niesamowite to tutaj masz też te przerywniki filmowe wiesz w niektórych momentach, tylko one są jak anime, ale Boże jak to jest. Jak to jest, normalnie masz wrażenie że to jest po prostu gra która jest po prostu ktoś nakręcił, nie wiem serial, anime i potem z tego serialu zrobił grę i po prostu w niektórych momentach zrobił po prostu przerywniki, wiesz, z tego. Stary, mm -hmm. petarda. I jakościowo, dźwiękowo, wiesz, tak jak mówię, no kurde, obłęd. Mm. No jest dużo tych gier, które ja po prostu czasami właśnie, nie wiem, czy nawet nie zrobiłbym takich, że już yy, nie obejrzał po prostu na YouTubie nawet tego jako film, bo to tak się świetnie prezentuje żeby chociaż poznać tę historię. No ale, no ale wiadomo, że nie o to chodzi w graniu. E, to prawda. Tak. No i do tego design potworów. Nie wiem, czy widziałeś sobie, zobacz, na jakieś randomowe screeny z tego refantazja. No po prostu ten design potworów to jest też taki znak rozpoznawczy y, Atlusa, myślę, i, i i tych studiów. Że są tak, śmieszne, tak? Bo ja nie wiem, czy, czy mówisz teraz poważnie, czy nie, bo... Nie no, mówię poważnie, stary. W Personie no, ale... te potwory to śmieszne były. A, a, a Przynajmniej tych starych, jeśli ale... mega ten, say, tych Devil Survivor i tak dalej, to zawsze były te, te śmieszne potworki, bo to były miksy, nie? I to, to też było tak, nie że... no, ale kurde, no nie no. wiem, ja patrzę teraz stary na, na jeden taki screen. To kurde, to jest taki stary, to jest taki surrealizm, ale w takim najlepszym wydaniu, wiesz? To jest, to jest taka... No, no nie wiem, no. Znaczy, ja kupię tą grę prawdopodobnie. Yy, to, to, to w ogóle nie ulega Może wątpliwości To będzie jeszcze jakaś ładna ja wersja, zagrać, wiesz, limitowana no. edycja, kolekcjonerska z dodatkami. Nie, z no ja figurką. kupię w Cyfrze. Albo kupię teraz na płycie i, i po prostu sprzedam, z, jak, jak przejdę, wiesz, jeszcze przed tym. No, tylko bo... kurde, no nie chcę tak porzucać. Ona wyszła na deku. Ona wyszła na deku, nie. Nie na deku, tylko na Switchu? Na Switchu nie. Na, jest na, na PlayStation 4, na Xbox One, i na oczywiście nowych konsolach na PS5, i na Series X i na Steamie. Aha, aha, aha. Być może na, na, na, na Switchu wyjdzie, nie? Nie wiem. No to ciekawe. To ciekawe. Co jeszcze w takim razie. No dobrze, szukałem? nie, no to powiedz o tym, no co ja grałem? No w FIFA grałem, stary. Wykorzy wykorzystałem całe 10 godzin grania w FIFA i mhm. tą 25, FC25. I stary, naprawdę robiłem porównania z FC24 i stwierdziłem, że po prostu no, kompletnie nie ma żadnego sensu dla mnie przynajmniej, dla kogoś, kto nie gra w te całe futy i tak dalej, kupować stary yy, FC25. To jest po prostu bez sensu. Ta ilość zmian to jest, sprowadza się tylko do tego, że teraz numery na plecach też yy, łopoczą. Koszulka na plecach łopocze, czego nie yy. było w poprzedniej wersji. Reszta, stary, to jest dosłownie to samo. Ja Może myślę, że ciutkę zmienili oświetlenie. Dopiero będziesz miał argument za tym, żeby sięgnąć po, po FC25. Jak wyjdzie Enhanced Edition na PlayStation 5 Pro i tam to już wszystko będzie. Właśnie, kurczę, nie sprawdzi. Może jeszcze mam 15 minut, to sprawdzić sprawdził jeszcze kobiecą piłkę. Aczkolwiek ja powiem Ci, że miałem taki, chciałem ostatnio zacząć oglądać kobiecy futbol. Yy... I co Cię powstrzymało? Nie wiem, w sumie nic mnie nie powstrzymało. Znaczy, wiesz, jak. Yy... Jak będzie stary mecz kobiecego futbolu w Warszawie, to na pewno pójdę. Nie ja bym bardzo chętnie wspierał jakąś taką drużynę, yy, i chodzi tylko, że u mnie to jest niestety. Yy, no też i logistyka, i też brak chyba jakichś dobrych drużyn w okolicy, które, które można byłoby wspierać. Nie. I... Ale to już, to już jest taki problem pierwszego świata, więc szkoda. No dobrze, to jak ten Frostpunk? To tylko szybciutko, bo wiesz, no, no, ta odpowiedź może być długa, ale też nie chciałbym bardziej przynudzać, więc tylko zapytam cię, czy kreś pierwszego Frostpunka. Nie. Czy w ogóle? Okay, no to... Ja tylko kojarzę Frostpunka z y, gry y, planszowej. O, o, to, to w ogóle nie, nie wiem, jakie były założenia gry planszowej, ale pierwszy Frostball to był taki city builder, gdzie wszy, wiesz, budowałeś społeczność, próbowałeś przetrwać właśnie w tym świecie takiej wiecznej zmarzliny, postapokalitycznej wiesz, w świecie przyszłości, nie, w którym po prostu jakieś małe grupki próbują, nie wiem, zbudować społeczność, przetrwać, nie, i budują się wo miasto wokół, wokół um, pieca, tak, i, I tyle, nie jeśli mogę powiedzieć, że to była ta pierwsza ta, takie założenie pierwszej części. Nie? I druga część jest o tyle ciekawa, że właśnie nie, nie jest po prostu taką, taką rozbudowaną pierwszą częścią. Oni wiele rzeczy w tej drugiej części po prostu em, rozwijają o, o, albo stworzyli od nowa, tak? Już nie budujesz pojedynczych budynków, jakichś takich małych elementów. Ale to jest RTS, czy to jest... Nie, to jest... Znaczy, ja bym to powiedział, bo widzisz, ja nie, ja nie jestem mistrzem um, um, określania gatunków, ale to jest... W najprostszy sposób to jest, to jest city builder, nie? Czyli budujemy Nie, no tak, ale, ale chodzi mi o to, czy to jest y, city builder w formie, wiesz, takiej jak na przykład, nie wiem, kiedyś była taka gra Cezar, albo... Yy, albo Faraon. Nie wiem, czy kojarzysz. Mm -hmm. Czyli to nie, nie, nie, taka, nie. taka w czasie rzeczywistym. To ty mówisz bardziej, prostu... ty mówisz w kierunku Sim City, Sim City, że masz po prostu budujesz drogi, budujesz e, pojedyncze budynki i tak dalej. Tu budujesz e, wokół pieca tego głównego. Znaczy, najpierw jest tak, że jest, jest prolog. Nie? W ogóle ja przeszedłem do, do trzeciego rozdziału i pod koniec tego trzeciego rozdziału niestety e, <laughs> zostałem wygnany i tak się skończyła dla mnie gra i muszę zagrać od początku nie, dlatego, że jakby w tej grze nie ma tak, że każdy rozdział to jakby zaczynasz od nowa to jest po prostu kolejny etap rozwoju nie? I tego, tego miasta i to jest pogrupowane rozdziałami i prolog jest takim samouczkiem takim, takim, który, miałem, który na początku był dosyć dla mnie niejasny bo, bo, bo mamy te lodołamacze które przygotowują Miejsca pod tym, żebyś ty wokół, jak w przypadku tego, tego, tego prologu, no to tam mamy małą kolonię i wokół takiego generatora jakiegoś zniszczonego dreadnota budujemy po prostu malutkie takie spo, spo, yy, społeczeństwo, taką malutką kolonię, tylko po to, żeby się nauczyć pewnych mechanik. Tak? I mamy tego, yy, tak jak w grach, nie wiem, tak jak pamiętasz było w cywilizacji, przygotowałeś grunt pod budowę. Tak tutaj masz lodołomacz, który przygotowuje, niszczy tą, wyrównuje tą, tą wierzchną z maźlinę, żeby można było na tym budować dzielnice. I te dzielnice mają różne funkcje, na no nie, Bo jest dzielnica mieszkalna, jest y, dzielnica przemysłowa. Nie budujesz pojedynczych małych budynków, nie wiesz o co chodzi, nie? Tylko po mhm. prostu budujesz całą dzielnicę jest dzielnica właśnie y, żywnościowa albo spożywcza, już nie pamiętam dokładnie. Y, jest dzielnica mieszkalna, przemysłowa, wydobywcza, logistyczna. I wtedy, jak te dzielnice już powstają, to możesz je ewentualnie poszerzać odrobinę, tak, o kilka tych heksów, bo to jest, też ten świat jest, te, te, te, te mapy ten, tego twojego, tego twojego miasta, twojego regionu jest podzielone na heksy i na tych heksach są zaznaczone punkty, które mają po prostu zasoby, nie? Okay, że w tym punkcie jest węgiel, więc tam po prostu musisz tym maczem, wyrównać teren, żeby postawić kopalnię, nie? bo na początku węgiel jest podstawowym surowcem, który jest spalany w twoim piecu. Jak znajdziesz ropę i przygotowujesz ten piec do tego, żeby spalał ropę, no to wiesz, przerzucasz się na, na, na ropę i, i tak dalej, ale po prostu masz pewne obszary, które mają e dodatkową cechę, wiesz, że jak stawiasz tam dzielnicę, no to, nie wiem, z listkiem mapa oznacza, że tam możesz produkować żywność. Jakieś deski i tak dalej, to oznacza, że będziesz mógł stamtąd odzyskiwać drewno i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu budujesz dzielnicę i kiedy rozbudowujesz te dzielnice, w tych dzielnicach możesz wtedy też stawiać już konkretne ulepszenia, które też rozwijasz, nie? Więc, więc, więc to jest, czy powiem tak, no i <gryw> dla mnie to była bardzo fascynująca przygoda, bo to jest gra, która, do której zamierzam wrócić, ale ja właściwie takim ciurkiem rozegrałem chyba dwie sesje razem chyba jakieś 5-6 godzin. I ja nie jestem mistrzem, jeśli chodzi o City Bullery, bo ja wiem, że nie potrafię na początku od razu złapać tych wszystkich zależności. Bo, bo, bo wiesz, bo i tak jak powiedziałem, przyszedłem do tego, czegoś rozdziału, po tych sześciu godzinach i, i, i niestety to moje społeczeństwo podupadło do takiego poziomu, że po prostu zostałem wygnany. No tak ta gra się kończy. Wiesz, nie wiem, że jakiś kataklizm jest, jest jakaś eksplozja, no nie czy coś takiego, po prostu stajesz wygnany. Ale ta i... gra jest oparta na jakichś misjach, czy, na, czy po prostu to jest yy, jeden ciągły, nieprzerwany i tak, i nie. więc Rozwój. Tak, więc to jest tak, że gra generalnie poprzez to, jak te rozdziały są prowadzone i jakie są zadania w danym rozdziale, ona kieruje rozwojem tego, tego świata twojego, tak? Ty musisz tylko robić to w odpowiednim stopniu, żeby to do, dobrze balansować. Czyli na przykład nie, w pierwszym rozdziale no, to są te to podstawy. nie? Musisz pewne budynki, pewne miejsca zbudować, pewne dzielnice stworzyć, stworzyć ja jakieś takie społeczeństwo, żeby to wszystko jakoś grało. I gra daje ci pewne zadanie, nie? że musisz się przygotować do następnej zamieci, i to może być niedokładnie. To, co kadr jest w danym obiektywie, w danym momencie. No nie, Ale na przykład, nie musisz zrobić zapasy na, nie wiem, 10 tysięcy baryłek ropy. No nie? To taki minimum, nie wiem, powiedzmy. No zwykle jest więcej, nie? I robisz wszystko, no nie? A to nie jest tak, że od razu możesz zacząć te baryłki zbierać. No musisz pewną strukturę zbudować. I w międzyczasie, w międzyczasie pojawiają ci się jakieś takie pomniejsze um, jakieś wydarzenia, które też dodatkowe zadania ci dają. I to jest, to, jest, to jest tak, że masz po prostu w każdym rozdziale kilka rzeczy i ja do końca nie wiem, no nie, w którym momencie jest wiesz, ta, ta granica tego rozdziału. No nie? Bo po prostu To dla mnie było tak, że robiłem te rzeczy, które musiałem robić i w pewnym momencie wiesz, wszystko było pięknie, rozdział się kończy i jakby gra w kolejnym rozdziale, też otwiera się coraz bardziej, nie? Wiesz, na początku, no tak powiedziano, powiedziałem, no to, ten prolog jest tylko takim małym tutorialem, że gdzieś tam jest ten dreadno zniszczony, tworzymy bardzo malutką taką społeczność, nie? Tych, tych, tych, tych którzy przetrwali nie? W, w tym. Ale w pierwszym rozdziale, kiedy już zaczyna się właściwa gra, no to zaczynamy po prostu budowę tej, tej społeczności, tego miasta wokół tego pieca, tego generatora i rozbudowujemy go do momentu, w którym możemy wyjść poza ten nasz pierwszy, ten, ten, tą pierwszą mapę, ten pierwszy świat. I otwiera się taka e, większa mapa, gdzie zaczynamy wypuszczać ekspedycje I właśnie też w kolejnym rozdziale, no nie, jest, ważnym celem jest, żeby wysłać ekspedycję do tego miejsca, które było w prologu, e, bo tam jest ropa i my potrzebujemy tą ropę. Więc. Zaczyna się kolejne jakby budowanie, um, rozwijanie jakiegoś takiego um, systemu, no nie, jak tą ropę przetransportować, nie, jak te ekspedycje wypuszczać, tak dalej. Więc jakby, żeby... Ale żeby z tego tak co jakby... mówisz, to tak na szybko teraz sobie poguglałem, yy, No to chyba to jest stosunkowo zgodne z tym, co jest w grze planszowej. Zresztą w ogóle jak kupisz planszówkę, to chyba dostajesz kod do pobrania z planszówką na na grę o, cyfrową. Mm -hmm, mm -hmm. Ale pewnie pierwszą, to jest... wręcz, nie, nie drugą, nie? Tak, tak, na pierwszą. Podejrzewam, tak. że na pierwszą, nie na drugą. Mm -hmm. Natomiast podejrzewam, że wiesz, że no druga to jest tak naprawdę rozwinięcie pewnych pomysłów. Może wiesz, może w stosunku do planszówki jest bardziej skomplikowana, bo chociaż ta planszówka jest raczej skomplikowana, ale może być jeszcze ciutkę bardziej skomplikowana, no bo więcej rzeczy może robić komputer. Ale to wygląda po prostu jak, wiesz... Jak znaczy tego, tak, co wiesz co, jak, się... jak sobie pomyślę, to druga część... A ty w takie gry no właśnie to jest to, że ta, moim zdaniem ta gra y, jest dużo łatwiej ją jakby przerzucić na planszówkę, więc pewnie gdzieś tam... Y, ale to chyba kolejność plansz... była odwrotna. Najpierw była planszówka, a potem powstała tak, gra. Tak, tak, tak. Ale właśnie chodzi mi o to, że wydaje mi się, że powstała pierwsza część, później powstała planszówka i pewne elementy, które zagrały w planszówce, przerzucono do, do drugiej części. Nie wiem, czy to tak dokładnie było, ale... Po prostu przez to, że teraz jest taka skala inna, tak jak mówię, budujesz te dzielnice, mimo że, bo wiesz, wcześniej to też widziałeś tych ludzikich, tutaj oczywiście możesz zrobić taki totalny najazd na, na, na dane miejsce i wtedy ci się możesz zrobić taki totalny najazd, że się kamera nagle przełącza i tak, widzisz ludziki, widzisz te automaty, wiesz, bo tam w tym świecie to jest taki świat przyszłości, taki trochę, znaczy Frostpunk, nie, ale czyli masz jakieś yy, automatony, jakieś roboty, które, które też mogą cię w tej, tej pracy wyręczać, nie? to też jest pewien element, bo coś jest, co jest ciekawe, nie? Ja, ja wiem, że to było w pierwszej części i to też, wiesz, te wszystkie takie losowe wydarzenia, wszystkie takie mm, momenty, w których musisz podejmować decyzje, czyli coś się dzieje i co robisz i masz do wyboru, no tak naprawdę musisz iść na jakiś kompromis, nie? Że nigdy nie ma takiego najlepszego, wiesz, yy, yy, najlepszej odpowiedzi no, nie? Na, na, na jakieś rozwiązania. Na początku masz yy, do wyboru, nie? bo musisz zgromadzić tyle i tyle żywności. Nie? To jest jeden z tych, tych podstawowych celów. Nie musisz mhm. zrobić zapasy, ale i, i zbliża się zamieć. Masz, e, masz ograniczoną liczbę tygodni do tej zamieci, no, nie? Do, do, do tego e, no, takiego mini kataklizmu. Jeśli nie zdobędziesz tej żywności, nie przygotujesz się, no to przegrasz, nie? I zbiera się rada i oni dochodzą do wniosku, że starsi ludzie chcą się poświęcić i po prostu odejść, nie? opuścić tą kolonię, opuścić to, to, to miejsce, ten, ten nowy Londyn i yy, dzięki temu liczba zapasów, które potrzebujesz, żeby przetrwać, Zostaje zmniejszone, nie? Że to, te, ten, ten, tak myślałem, ten, że nie. powiesz, że starsi ludzie zdecydowali się poświęcić i położyli się dobrowolnie na grillu. Śmiej się, ale też takie opcje I byłoby opcje podwójne też są. dobro, bo nie tylko mięso, ale i ciepło. Tak, tak. No tam jest opcja, że na przykład, nie możesz po prostu tą kolonię fok, którą masz, no nie, tam wyżność i, i, i tak, i że poświęcasz po prostu, że już nie możesz jakby korzystać z dobrodziejstwa tego miejsca. On jedno, jednorazowo zostaje e, zutylizowany i tyle. ale Widzisz, w tej grze naprawdę jest, jest, wydaje mi się, jeszcze więcej warstw takich decyzyjnych jak, niż, niż w poprzedniej. Nie? Bo w poprzedniej, tak jak mówię, no były te wybory moralne, tam była kwestia tego wykorzystywania dzieci do pracy. Tutaj troszeczkę to chyba, moim zdaniem, zostało... E, w, złagodzone, znaczy nie, bo tak gra w, w Game Passie. Tak, że, że nie ma wykorzystywania dzieci do pracy. Aczkolwiek jest problem na przykład dzieci i tam, wiesz, podejmujesz decyzję, czy inwestujemy w edukację tych dzieci i ewentualnie inwestujemy w możliwość mobilizowania młodych ludzi do pracy. I, I jest też taka opcja, nie? To jest coś, jak... ale, wiesz, w grze masz po prostu wszystko. Masz ekonomię, masz naukę, masz politykę, jest swoista religia. Wiesz, my jesteśmy zarządcą nie? Tego, tego, tego całego, całego tego świata, ale jest chyba są na początku trzy, a później dochodzi czwarta frakcja, yy, która, yy, no, jak, jak, jak ludzie, no nie, wiesz, masz, masz yy, może nie partie polityczne, ale masz właśnie tych froslanderów, chyba tam się nazywam, yy, pielgrzymów, yy, no, Mniejsza z nimi z ich nazwami, ale po prostu oni każdy ma jakieś swoje przekonania, e, e, jakąś swoją wiarę. Jedni są bardziej konserwatyści, jedni są bardziej otwarci, jedni są e, e, skłonni do tego, żeby przyjmować nie przyjezdnych z zewnątrz, inni e, chcą eksplorować świat, nie i tak dalej, tak dalej. I ty musisz balansować e, między tymi frakcjami, żeby utrzymywać względnie, wiesz, taki no przynajmniej neutralny poziom, a yy, docelowo yy, przychylność albo neż nawet yy, sympatię między tymi grupami, dlatego, że ty jako, jako przewodniczący rady, wiesz, no tu jest też, tu wchodzi to polityka, ty decydujesz co 10 tygodni pojawia się ta opcja głosowania nad pewnymi ustawami. I są, i tu wchodzi też ta polityka yy, na poziomie, nie wiem, mikro, makro, nie? Yy, gdzie ty się umawiasz, nie? Że... Ty obiecujesz jakąś kiełbasę wyborczą tym, w zamian, że oni cię poprą z tą i tą ustawą, nie? I to może być na takiej zasadzie, że oni chcą coś uzyskać, więc oni już będą automatycznie za. Nie wiem, niech to będzie wprowadzenie sklepów monopolowych, bo jest taka opcja i ja zainwestowałem w to, opinię, trochę żałowałem, nie? Ale powiedzmy, jest jakaś taka istotna społecznie rzecz, którą trzeba przegłosować. Część będzie za, część będzie przeciw. I e, ty po prostu możesz negocjować też z, z tymi frakcjami, żeby doprowadzić powiedzmy do, do, do wyniku. Nie? I tu, to jest dosyć proste, to nie, Tu nie ma jakiegoś dużego skomplikowania, tylko trzeba pamiętać, że kiedy zaczynasz za dużo obiecywać, to musisz te... Te, te, te obietnice dostarczać, tak? Musisz je spełniać, bo jeśli tego nie zrobisz, no to automatycznie bardzo szybko spada ci poparcie. Ja na przykład, jeśli chodzi o pielgrzymów, którzy wydawały mi się najbardziej tak, taką frakcją, ym, no, która może nabruździć, to chciałem ich zmarginalizować. Czyli, wiesz, potępiałem ich, no nie, nie, yy, robiłem wszystko przeciwko nich i tam za każdym razem, kiedy dochodzi do jakiegoś takiego krytycznego momentu, to stajesz, wiesz, jakiś taki punkt tego, tego negatywnego stosunku, nie wiem, jak dokładnie się nazywało. I w pewnym momencie oni byli tak wrogo do mnie nastawieni, nie? że już nic, co robiłem, tak naprawdę nie odwracało i uwagi. A w pewnym momencie okazało się, że kiedy ty nie trzymasz tego takiego poziomu neutralnego, pozwolisz jakiejś takiej frakcji się zbuntować, to ona zaczyna buntować przeciwko tobie dzielnicę. I zbuntowana dzielnica jest odłączana po prostu od, od swojej produkcji, nie? Po prostu przestaje funkcjonować. To jest tak, jakbyś po prostu dał wszystkim wolne, no nie? I pół biedy, jeśli to jest jedna, ale to się po prostu rozprzestrzenia jak wirus. I ja w tym właśnie trzecim rozdziale miałem taką sytuację, że ci pielgrzymi, oni zbuntowali właściwie połowę mojego miasta, ja już nie byłem w stanie na to zareagować. I, I to doprowadziło do, do upadku, nie? Bo wiesz, w grze jest bardzo fajny ten taki model sterowania tymi dzielnicami, tak? że możesz na przykład, nie wiem, jeśli to są dzielnice mieszkalne, to możesz tam dobudowywać różne rzeczy, tam szpitale, jakieś, jakieś placówki naukowe, no nie wiem, wieże strażnicze, żeby trzymać, żeby pojawiło się więcej służby porządkowej, która będzie w ryzach trzymać, żeby to społeczeństwo było bezpieczne. Ale jeśli to są dzielnice przemysłowe, no to tam regulujesz... E jak, jak, jak bardzo, nie? jak ciężko tam pracują, czy to na, na, na, na 20% normy, czy na 100% normy, czy trzeba na przykład wprowadzić system dwuzmianowy i wiesz, to wszystko w, w, wpływa Ale na nastrój ludzi, no nie, i, i to, jest, jak, to jest ta jedna. Jak przegrałeś tą grę, tak jak mówisz, że cię wy, wypędzili z tego miasta, to będziesz dalej w to grał, czy stwierdziłeś, że znaczy, już mi no wystarczy? Po... Znaczy na początku miałem takie, mówię, kurczę, to jest ta moja historia, wiesz. Tego, to moje, moje takie sześć godzin bycia tym bo wiesz, próbowałem w tym świecie politycznym pomóc, pobawiłem się tą polityką, pobawiłem się w, w rozwój technologiczny, ale ja wiem, że wiele rzeczy robiłem totalnie bez sensu, wiesz, nie, nie optymalizowałem tego, wiesz, moje, moje decyzje w stosunku do tego, yy, co rozwijać, chcę inwestować, nie? To, to były takie troszeczkę przypadkowe. Czasami napędzane tymi obietnicami, które składałem tym frakcjom, a czasami wydawało mi się, że to w tym momencie powinienem robić, bo widzisz, graci mówi, że... No na przykład jest taka sytuacja, już jestem... Yy, Mam już wiele tych wypraw wysłanych, no nie, mam tą kolonię z tym, z tym dreadnotem, który, który, w którym wydobywa, wydobywana jest ropa, ona jest wysłana do Nowego Londynu, jest wszystko jest pięknie. No i pojawia się taki komunikat, że pojawili się coś nomadzi albo im oddam tam zapas 40 tysięcy tam baryłek ropy, albo oni po prostu przyjdą za 4 tygodnie i, i będzie po prostu jesień, średniowiecza. No to ja mówię, nie, no nie będę się terrorystą podawał, nie? I miałem wysłać 12 strażników, wiesz, do, do tego po prostu, żeby obronili, nie? Tą, tą osadę, tą kolonię. Ale za Chiny nie wiedziałem, jak to zrobić. Wiedziałem, że mam i w Nowym Londynie, ale te wszystkie suwaki, które pozwalają ci na, na przepływ towarów, no nie? Żaden nie odpowiadał za tych strażników. I dopiero później zauważyłem, że gdzieś tam jest taka opcja, że. E, kiedy i mam pewien poziom wyprawy i mam tych wszystkich, wiesz, te wszystkie inne czynniki mam rozbudowane, tak pojawia się opcja, że wyślij tam strażników, nie? No ale to jest tak, że ja muszę się tego wszystkiego nauczyć i dopóki nie dojdę do tego momentu, będę yy, wiesz, popełniał popełniał błędy, nie? Bo, nie, no, grama być może nawet yy, jest zbyt rozbudowana, ale ja nie mówię tego jako, jako element negatywny. Ja mówię po prostu, że muszę się wiele rzeczy nauczyć, dlatego, że y, sam fakt, że masz ten, tą politykę, nie? Naukę y, i, i, i rozwój tych wszystkich twoich, wiesz, to, to drzewko y, technologii, ono jest rozbudowane w taki sposób, że tam też, kiedy decydujesz, na przykład rozwijasz jakąś technologię, nie? Tam, nie wiem, y, przepływ ciepła, no nie? dam jakiś filtr, nie? To jest to jedna frakcja bardzo tego chce, ale draga mówi, że nie, że to jest w ogóle bez sensu, bo, bo to zanieczyści powietrze w, w tym. Więc też, kiedy podejmujesz decyzję o rozwoju technologii, to też właściwie patrzysz, która frakcja jakie, ma jakie podejście do tego i jakie benefity będziesz miał, kiedy akurat w tej wersji albo dla tej frakcji powiedzmy to spełnisz. Nie? I, to jest, I to jest coś niezwykle ciekawego. Poza tym, no gra wygląda fenomenalnie, wiesz? To jest, to jest, to jest klimat yy, tej wiecznej zmaziny, wiesz, ten klimat, nie? Ona nie, nie jest rozbudowana, jak, jak na nią patrzysz, wiesz, że ten świat nie wygląda, jakby to był, nie wiem, cywilizacja, tam powiedzmy, piąta czy szósta, nie? Tylko chodzi o to, że ten świat, nie, który ty sobie budujesz, nie? On jest w takiej trochę mniejszej skali. On jest on. On nie, ja nie doszedłem do, wiesz, bo ja nie wiem ile z ich rozdziałów, wiesz, ja nie wiem, może, może trzeci rozdział to jest jakiś śmiech na sali, to jest, do, wiesz, może rozdział jest 20. I ja jeszcze nie doszedłem do takiego momentu, że po prostu te, ten, mój, te, ta moja, e, ten mój świat poza tym nowym Londynem, poza tą kolonią, wiesz, był rozbudowany, bo jest dużo miejsc, które możesz eksplorować właśnie na takiej zasadzie, że wysyłasz ekspedycję i coraz coraz dalsze ekspedycje jest coraz trudniej, dlatego wiesz, inwestujesz w, w kolej, inwestujesz w, w podróż nie wiem, jakiś, nie wiem, czy są jakieś jest podróż powierzchnia no, ale tam, nie brzmi tam... mi to niestety jak gra roku mnie, który, który szuka, wiesz, bo była inna gra którą bardzo chciałem zagrać i też jest w, w Game Passie czyli Terra Invicta i Terra Invicta ma wszystko na papierze, co chciałbym w takiej grze oprócz tego, że nie ma walki turowej. Ale to jest to UFO, gdzie jest ta polityka, gdzie jest zarządzanie kryzysem, gdzie Boże, musimy... kolejna gra z Excelem. Tak. Ale niestety ten tutorial i w ogóle to, jak, jak tam wszystko jest skonstruowane, przynajmniej dla mnie, było tak totalnie nieczytelne. Tak, e, tak mało... A, czyli się odbiłeś od niej. Odbiłem się totalnie. A Frostpunk, wiedziałem, że to jest gra dla mnie trudna, więc... Na wstępie już zaznaczasz, że grałem na poziomie tym najniższym, obywatel, nie? Bo to jest w ogóle te, Bo rozumiem, że po prostu od tego trzeba zacząć. Nie? Musisz się nauczyć tego samego. To, to jest dość skomplikowana gra. Ale jeśli okiełznasz ją, to ona premiuje twoje, no, Twoją wiedzę, nie? Co tą optymalizację. Jeśli będziesz wiedział, że okej, okay, najpierw to buduję, Wiesz, najpierw to Myślę, myśl, no? że to tak z, z każdą tak, grą. No, tak. jak, jak zaczynałem grać kiedyś w jakieś tam cywilizacje, to też na początku odpalasz te gry po to, żeby powiedzmy się zaznajomić, zobaczyć jak to działa, odpalasz mm -hmm. jedną, drugą, trzecią cywilizację, tak. żeby wiesz, mniej więcej złapać jakiś taki mm -hmm. y, feeling, Tego... o co w tym wszystkim biega i dopiero kolejna twoja cywilizacja to jest ta już taka, którą rozwijasz od A do Z i wiesz, i Polacy podbijają świat. No tak, tak, tylko właśnie zawsze mi się pierwsze takie podejście podoba, dlatego, że to jest takie podejście w którym najwięcej się dzieje, wiesz, jest najwięcej takich losowych wydarzeń, no tak jak mówię, no, yy, te frakcje, które mi się buntują, yy, tu dużo mniej było takich, yy, ja to nazywam paragrafowymi yy, momentami, tak, że masz po prostu jakąś krótką historię, coś się dzieje i ty musisz podjąć decyzję. Dużo mniej takich miałem sytuacji, ale pojawiały się też takie sytuacje, że ktoś na przykład, nie wiem, niech to będzie Lidia, lat 37, yy, nie wiem, pracowniczka tego-tego jest zadowolona, bo podjęta została dobra decyzja, która sprawiła, że jej życie zmieniło się na lepsze. No I to ma autentycznie jedyny, jedyny plus tego, to jest tak, znaczy jedyny cel tego to jest taki flaw, no nie? Wiesz, wprowadzenie w tym świecie więcej takich osobistych historii, ale on nie wpływa na, na, na, na, na, na ekonomię tego świata, nie? Na, na to wszystko, nie? Wiesz, to i nadal musisz po prostu Yy, nad wszystkim czuwać, ale tak jak powiedziałem, to moje, to moje pierwsze przejście jest to ciekawe, że tam wszystko po prostu było na krawędzi. Zawsze byłem pod kreską i udało mi się przetrwać tam, nie wiem, chyba z 600 tygodni, bo to jest tak, że po prostu czas jest odmierzony w tygodniach i dniach, nie? I, i powiem Ci, że to było dosyć satysfakcjonujące. I ja myślałem, że po prostu już nie będę wracał nie do tej gry, że to wiesz, tyle mi to za czasu zajęło, ale im więcej o tym myślę nie? I, o, yy, i o tym co bym mógł inaczej zrobić, co zrobię tym razem inaczej, że po prostu chcę do tego świata wrócić i jeszcze raz spróbować, jeszcze raz zbudować to, to społeczeństwo i teraz troszeczkę pewne inne decyzje podejmować. I powiem, że już tak kończąc, że Frostpunk 2 naprawdę jako sequel jest świetny, bo koncepcja jest podobna ale A ty wszystko zostało w zmienione. 1? Tak, tak, grałem, grałem. I Frostman 1 mi się podobał, ale widzę po prostu, że to nie jest, że to nie jest po prostu dodatek, który mógłby być, wiesz, DLC-kiem do, do pierwszej części, tylko jest zmieniona pod wielu w wielu koncepcjach gra i jeszcze bardziej rozbudowana. I, i no, czy te elementy właśnie wiesz, samej polityki dużo dają? No, naprawdę, ja, ja generalnie polecam tę grę. Nawet jeśli ktoś nie lubi takich gry albo jest słaby w takiej gry jak ja. Jak ma Game Passa na pc bo to jest właśnie y, to, że nie ma tej gry w wersji konsolowej, z tego co zauważyłem, to, to może sprawdzić i, i być może też y, znajdzie coś w tej grze takiego, co, y, co, co, co go wciągnie i, i zaciekawi. No nie? Więc to jest, no to jest moja akurat y, taka, taka recenzja, pierwsze wrażenie y, z Rozpaniwa. No dobrze. Wspaniale. No i tym, tym, tym akcentem myślę, że możemy zakończyć y, nagranie. No Ale powiedz a jeszcze... mi, a ty grałeś na PC, tak? W tego Frostpunka? Tak, tak, tak. No na PC, bo to jest. Y, bo wersja na Game Passa jest tylko na pececie. Nie wiem, czy wyszła na konsolę. Chyba, chyba wyszło, czekaj. Naprawdę zaznacz, Frost... nie ma wersji na konsole Frostpunka? Już patrzę. Frostpunk o, w ogóle jest na Alien Engine 5. To jest. No i też nie podkreśliłem tego, ale chyba wszyscy wiedzą, że to jest gra 11-bit Studios. E, nie no. Naszego polskiego... Nie no, jest Xbox Series X, PlayStation 5, przynajmniej widzę, że tutaj jest napisane. Nie, jest, że jest okay. ale. Jest, ale dobra, no to jest e, tylko, że po prostu w wersji na Game Passie jest tylko w wersji pc Bo nie widziałem tego, wiesz, próbowałem na przykład odpalić w chmurze i mi się nie udało, więc... E, Domyślam się, że to jest kwestia... Ale bo może ty masz tylko tego PC Game Pass. nie, przepraszam, korekta. Wyszła teraz wersja 20 września na, na Windowsa i na Maci, ale wersja konsolowa na Playstation 5 i Xbox Series X dopiero w 2025 roku wyjdzie. Aha. Czyli, bo mnie czyli na przykład tak. ciekawi, wiesz, jak wygląda kwestia sterowania. Czy, czy to się po prostu da grać na padzie, nie? Znaczy Bo z ci, reguły że, wiem, że, że w takie generalnie w takie gry, które mają dużo małego tekstu, które opierają się na takim jakimś menedżmencie, na tego typu rzeczach, które opisałeś, że tu budujesz, jakieś tam rozwijasz i tak dalej, no to one wymagają jednak, znaczy przyjemniej i lepiej się gra na, na myszce i klawiaturze, jednak. Znaczy ja nie wyobrażam sobie I na monitorze, grania... wiesz, a na telewizorze tak. jak siedzisz na kanapie, no to to wszystko jest takie małe, wiesz, musisz się... W... No, wiesz, no, tak, tak jak powiedziałem, na przykład, kiedy, kiedy masz okienko wiesz, dzielnicy, nie? I tam musisz decydować, bo masz, otwierasz to okienko dzielnicy i pojawiają ci się opcje, tak? Suwaczek jeden oznacza, z jaką mocą, powiedzmy, ta dzielnica ma pracować, tak? Ale pojawia się mała ikonka, na przykład, czy mają pracować z drugą zmianą, więc na to wszystko musisz klikać, ale. Wiesz, to jest wszystko do rozwiązania oczywiście no to jest pytanie kiedyś... jak ten interfejs będzie zmieniony nie? Do, tak. do, dostosowany do pada nie? no bo przecież interfejs tak samo w Baldurze wygląda zupełnie inaczej na, jak sterujesz padem a zupełnie inaczej jak sterujesz myszką prawda? tak i dlatego mi się wydaje, że ten czas który oni teraz jakby znaczy ten czas, który po prostu zajmą wersje konsolowe więcej, żeby być wydane, no to poświęcą na to nie tylko, że na poprawki na jakiś balans rozgrywki ale też tam, poprawienie yy, pewnych elementów, ale też przede wszystkim na przygotowanie tego interfejsu. Bo, bo to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. No wiesz, masz, masz pauzę, no nie? Bo yy, to jest tak, że, że możesz całkowicie zatrzymać czas, nie? I wtedy sobie na spokojnie wszystkie decyzje podejmować. A możesz wszystko robić jakby w czasie rzeczywistym lub nawet tam, trzykrotnie ten czas przyspieszyć. Nie? Bo, to, bo w pewnym momencie musisz przyspieszać, nie? Bo, bo, bo nie będziesz czekał, aż coś ci się zbuduje, czy coś się wytworzy, tylko jakby dajesz temu światu przez pewien czas automatycznie wiesz, funkcjonować. Nie? To jest fajne. No ale ja, ja bym powiedział tak już, że yy, jak będziesz miał tego Game Passa, to spróbuj sobie, tylko nie wiem właśnie, to musiałbyś chyba właśnie myszkę podłączyć do swojego roga, albo coś jakbyś chciał zagrać znaczy, nie no może i bym zagrał wiesz w tą grę, tylko, tylko mówię, no nie chce mi się myszki podłączać do roga mhm. i grać na, tak. na tym, a z kolei na telewizorze, no to chyba poczekam a może wersja wiesz y Wersja na, na, na PlayStation też już będzie w PS Plusie. Mhm. Mhm. Kto wie. Tak. No, mnie tak jak powiedziałem, ja polecam grę. Co ciekawe, ale muszę, aż muszę sprawdzić, bo nie wierzę, wygląda na to, że nie ma polskiej wersji na Wikipedii Frostpanka. Więc polska gra nie ma Wikipedii polskiej strony. No dobrze. Proponuję już skończyć. Juliuszu serdecznie Ci dziękuję za polecenie e, Metafor. E, re, re, jak to było? Re re fantazja? fantazja w ramach kącika demo. Re fantazja. Tak, tak. I za e, wspaniały tytuł odcinka Zbanżuci. To musi no i to Ty być. wymyśliłeś? No tak, ale myślę, że zainspirowałeś mnie całym tym, tym, tym wstępem Ty, do... Całym do, do, tym odcinkiem. To. No, ale myślę, że, to, że my jesteśmy ostatnio bardzo tacy yy, spokojni, yy, wyważeni i yy, myślę, że w następnym odcinku też już musimy chyba też coś kontrowersyjnego sześć, bo ostatnio zauważyłeś, że, że ta, same takie... Yy, Sympatyczne komentarze. Ale ja nie mówię, żeby się, że nagle się zmieniło, ludzie właśnie ale... wolą nas w formie takiej sympatycznej. No, pewno. Jakby naprawdę. wiesz, zawsze jak była ta forma niesympatyczna, to nikt nas nie lubi, upisali nam w komentarzach, że jesteśmy debilami. To znaczy, że, że może nie my, nie? Ale że ja jestem debilem. Aha. No I tak, w ogóle, tak. Że się na niczym nie znam i że w ogóle, co mm. ja tutaj robię, nie? No. Ja dostałem informację a propos Palworld. I zapomniałem no. o tym powiedzieć w poprzednim odcinku. Bo kwestia jest tego, że... Yy, yy, ale tu nie chodzi o to, żebym tutaj prostował sprawę tych pozwów, nie? Bo to Aha. wygląda, że ta sprawa jest bardziej skomplikowana, że to, że to niby nie chodzi o, o wygląd tych stworków, tylko faktycznie o jakieś absurdalne yy, patenty na, na mechanikę. i, i Aczkolwiek... Mi się mhm. podobał jeden komentarz, który ktoś napisał, że tak naprawdę to my w gruncie rzeczy i tak bazujemy na bardzo skąpych informacjach. Tak. I tak, i, i tak naprawdę to są bardziej jakieś wiesz, domysły. Natomiast, no wiesz, no, z drugiej strony wydaje mi się, że jeśli y, tak duża firma jak y, Nintendo, tak duża korporacja jednak decyduje się na taki krok, ja nie mówię, że oni wygrają, nie, ale, ale jakieś pewnie podstawy mają, no bo wiesz, tam tych prawników zaangażowali. Jeżeli wiesz, to mm -hmm. jakby nie spodziewałbym się, że ten, że ten pozew i to wszystko zostanie na przykład odrzucone na zasadzie, nie, no panowie, to z czym wy tu przyszliście, no dajcie spokój, nie? Tylko wydaje mi się, że jednak coś tam będzie, ale może się mylę, nie? No nie wiem, może właśnie tak. będzie tak będzie, że wiesz, że tam... Nie. Oczywiście to... w ty się w tym Nintendo pozamieniali na głowy. Tak, tak, tak. Nie, ale tu bardziej chodziło o tego, że, yy, że kolega Szymon, jeden yy, z naszych mm -hmm. słuchaczy, właśnie mm, był, yy, słuchał razem z, z latoroślami tego, yy, tego odcinka i właśnie chciał sprostować się, powiedzieć, że, yy, że dzieciaki prosiły, żeby wyjaśnić kwestię tego, że Mianowicie Pokemony w tym palwordzie mają swoje moce. Ym, I gdyby licencjonować normalną broń dla nich, to całe uniwersum się obycę. Ale co, o co chodziło? Że te tak. No, czekaj, bo to teraz widzę, że tak wiele wątków jest, ale generalnie chodzi o to, że, że nie strzela się do samych Pokemonów. To jest to bardziej chodzi o to, żeby właśnie je po prostu mm, trenować i ym, i wykorzystywać do walki, ale nie, nie strzelanie do nich, żeby ich likwidować, bo one, bo one są zbyt cenne. No więc, więc ja nie wiem, jak To hmm. wygląda w każdym razie, nie wiem, czy tutaj cokolwiek wyjaśniłem. <śmiech> ale wiesz, ale też mi się podobał wyjśni. jeden komentarz kogoś, już nie pamiętam w tej chwili ksywki, ale ktoś też napisał taki komentarz, że wiesz, że my oczywiście tu możemy dyskutować, czy chodzi o ten patent, czy o inny patent, czy chodzi o gameplay, czy chodzi o wygląd, czy chodzi o to, ale też stary, no prawda jest taka, że tak naprawdę komu byś tej gry nie pokazał, to ma wrażenie, tak. że to są po prostu Pokemony z karabinami, tak czy siak. Wiesz, jakby skojarzenia są, ja się z tym komentarzem zgadzam, nie? że jakby oczywiście my tu wchodzimy w jakieś niuanse prawne i tak dalej, ale jakby skojarzenie jest jasne, bardzo. Tak, tak naprawdę tak. nie musisz nawet odpalać tej gry, wystarczy zobaczyć parę screenów, to masz wrażenie, że to są jakieś nowe creepy Pokemony, nie? Mhm. Dlatego ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak ta jak już w końcu ruszy ta sprawa i czy ona będzie się toczyła w Japonii, czy w Stanach i, i jakie tam... Ja myślę, że to będzie, wiesz, to myślę, że to będzie sprawa porównywalna, to będzie dla gamingu taka sprawa jak Johnny Depp kontra... Ale wiesz co, nie chciałem tego powiedzieć na głos. Nie sobie. pamiętam jak ona się nazywa. Amber, pytanie, Heard. Tu... Amber Heard. Amber ta, Heard, tak. Amber Heard, tylko, tylko pytanie, kto tu będzie tu Amber Heard, nie? Kto tam się poflączę w tych zeznaniach. No, ale wiesz, że wiesz, nie liczy się, jaki był werdykt, liczy się, jak, jaka była percepcja, jaki był odbiór tego, tego, tego całego wydarzenia, bo to ciężko nazwać nawet, że ta, ta rozprawa miała jakiekolwiek logiczne przebiegi. Ale odbiór, kiedy to było... ale odbiór był chyba Początkowo było tak, że wszyscy mówili jaki ten Johnny Depp to jest niedobry człowiek, ale finalnie chyba raczej on zyskał na tym wszystkim wizerunkowo. Znaczy kwestia jest taka, kwestia jest taka, że tak, wizerunkowo on to wygrał. Może się i, wywalili i go ze wszystkich możliwych taki, produkcji filmowych. Ale on nadal chodzi w tym stroju, wiesz, Jacka Sparrowa i robi sobie zdjęcia, bo widziałem gdzieś ostatnio. I Aha. wiadomo, on już ma swoje lata, więc on już, już... <głos> on wygląda jakby cały czas był pod wpływem tego rumu. Allegedly, ale generalnie chodzi o to, że PR-owo oni, nie wiem, kto był odpowiedzialny za PR, PR w internecie, wyciąganie tych wszystkich jakichś fragmentów tej rozprawy z Amber i mhm. oni ją no, zniszczyli moim zdaniem. Nie, nie wiem co się dzieje u niej, czy, czy ona będzie w stanie odbudować swoją karierę aktorską, ale werdykt był taki, że chyba były po prostu było pięć kwestii i w trzech przyznano rację Johnemu, a w dwóch Amber, więc powiedzmy, jeśli to byłby mecz piłkarski, to on wygrał, ale to nie jest tak, że po prostu on tam zdemolował jak Bayern tam, nie wiem, jaki tam zespół dzień no, do nie, no, dwóch. No zgadzam, gdzie, ale wiesz, do... ale zdemolował, wiesz, no, wygrana to wygrana, trzy punkty versus Ta. zero, nie? No tak, tak, tak. Tylko Mimo, że w bramkach też... to nie musi tak wyglądać, nie? No tak, tylko trzeba powiedzieć, że po drugiej jednej i drugiej stronie grali gracze z, z ekstra klasy i, no, od... i strzelej i bramki. Tak. tak, tak, no to wiesz, to żeby tutaj się podlizać prowadzącemu Raków z Jagiellonią. Dzisiaj gra? Tak? Nie. Nie, mówię, że po prostu, że to takie jak Raków Aha. z Jagiellonią. Aha, aha. Raków nie, Częstochowa bo... versus Jagie... Bo wiesz, Jagielonia chyba zdobyła Mistrza Polski w zeszłym sezonie, o ile się nie mylę. Nie no tak, śledzę, rac... bo nie jestem jakimś tam wielkim nie, fanem. Nie, tak, tak, tak. Wydaje mi się, że... Jagiellonia... że tak jest. Nie? Mimo, że to był w ogóle sezon, gdzie chyba zdobył to naj... wiesz, najmniej punktów ze wszystkich mhm. poprzednich sezonów. No to tak, bo tam żeby... Śląs-Wrocław chyba był drugi, a miał tyle samo punktów i tam zadecydowały te różnice bodajże w tych tak. dramkach, czy tam w tych, tych takich technikaliach, nie? Mhm. Niuansach, niuanse. No. Ale no no jest... właśnie, czy te, wiesz, te niuanse, o których całe życie mówi Mateusz Borek, nie? Które decydują. Zaczy czy chodzi Borek o to automatyzmy, jest... niuanse, wiesz? Borek jest jak, e, nie wiem, jak taki odwrotność Midasa. Jak on kogoś, e, wiesz, e, w określi jako po prostu piłkarzem, objawieniem, to wiedz, że będzie odwrotnie. Ale on to robi z taką estymą. On ma, on ma tyle takiej mm, takiego przekonania za każdym razem. I on zawsze to mówi tak, w takich pięknych metaforach. On jest mm -hmm. takim y, chłopskim erudytom, y, oratorem. Nie, nie chcę umniejszać tego, że nie, nie, nie chodzi mi o język, tylko on mówi piękne rzeczy, ale prostym językiem. Prostymi takimi metaforami, ale kwiecistymi. Nie mówi jak, jak profesor uniwersytecki, ale jest jakaś poezja w tym jego opisywaniu no, wiesz, piłki no, nożnej, w tak, tym tak, sprzedawaniu no, pizu. Może. I, Chociaż ja, nie, ja, dla... ja, ja wiesz, ja tak się śmieję, zawsze byłem ja tak. Nie jestem jakimś takim wielkim fanem Borka, nigdy nie byłem za bardzo, wiesz, z tych. Z tych e... Znaczy ja go lubię słuchać, bo on komentuje w taki sposób, który mnie nie irytuje. To jest właśnie niesamowita umiejętność Borka. Szpakowski zupełnie inaczej komentuje, ale też go lubię, a są inni komentatorzy czy po prostu nie jeszcze oglądasz mecz, czy czytasz jakiś wiesz, jakąś, jakiś, jaką, jakieś, nie wiem, wydanie faktu poświęcone piłkarzom, że co chwilę pojawiają się jakieś takie smaczki z życia, jakieś, jakieś informacje zupełnie niepotrzebne, e, z, no, takie bzdurki. Ale mi się wydaje, nie? że chyba Borek też to robi i, i Szpakowski też. Tak, ale... Szmakowski ale... to w ogóle, wiesz, no, jakby już nie chcę się specjalnie tak wyzłośliwiać, bo nie chcę być tak jak ci wszyscy, bo raczej mówię to z przymrużeniem oka, ale, ale wiesz, no jakby legendarne jest jego mylenie zawodników, nie? Jakby, wiesz, tak jakbyś oglądał dwa różne mecze, no. Ale nie chcę ci nic mówić, ale dzisiaj e, Anglia przegrała z Grecją, więc... E... O, to jest jakieś przetasowanie w tej Lidze Narodów, być może coś się dzieje, nie? Ale, Belgia zremisowała Ale, ale z kto uchami. jest. Wiesz, bo ja troszeczkę hmm, przestałem to śledzić, bo pamiętałem, że po Mistrzostwach Europy zdaje się Southgate odszedł z reprezentacji, podał się do dymisji i się pożegnał z kadrą. Teraz jakiś czas temu widziałem przez przypadek, gdzieś mi mignęło, że, że być może znowu będzie tym trenerem, Teraz się zastanawiam, czy, czy tam jest jakiś nowy trener, czy, czy, czy kto jest wiesz tym trenerem. No, no wiesz, no to jest stary, no, jakby w przypadku Anglików to mnie nic nie zaskoczy, bo, bo wiesz, jak jesteś kibicem mm -hmm. Anglików, to tak trochę jak jesteś kibicem reprezentacji Polski, tylko na jakby na tej arenie powiedzmy największej. Czyli z jednej w przeciwieństwie do reprezentacji Polski, tak, no, tam masz zawodników po prostu z najlepszych klubów świata. A mimo to gra jest momentami zbliżona do gry reprezentacji Polski, zwłaszcza jeśli chodzi o wyniki, nie? Mhm. Ale wiesz co, Jest, ja kiedyś myślałem, że, że jak są dobrzy piłkarze, to, to ten trener ma mniejsze znaczenie, nie? Ale mhm. widać, jak na przykład zmieniła się Barcelona, ja lubiłem Zawiego, nie? No moim mhm. zdaniem to był też fenomenalny piłkarz i też lubiłem tą jego energię, że on po prostu żył tym meczem, ale jednak widać różnicę poziomu i efektów, jak teraz Flick prowadzi w Barcelonę i co się tam dzieje, nie? I nawet sam Lewandowski, że wiesz, odżył i, i już nie mówi się, że Lewandowski musi odejść, tylko faktycznie znowu. No czy wiesz, ale z tym, że Lewandowski i... musi odejść, mi się wydaje, że to też było, mimo wszystko, trochę na wyrost, stary, bo jak spojrzysz sobie na statystyki, z, nie wiem, ostatnich lat, albo od początku Lewandowskiego w Barcelonie, no to tak szczerze powiedziawszy, czego chcieć więcej od napastnika? No strzelał gole, strzelał, był królem strzelców, był. Co miał więcej zrobić? No pewnie zawiódł, wiesz, w wielu innych meczach, ale yy, czy, czy w wielu meczach sezonu, ale kto nie zawiódł w Barcelonie tak naprawdę? że to nie tylko Lewandowski grał, wiesz. Tak, tak trochę racjonalizując, nie? Nie, Chyba no ja to jest Wiesz, bo chodzi mi o to, że ja, ja ostatnio też się często łapię na takim myśleniu, że wiesz, że tak sobie myślę, no dobra, no okej, okay. Sam nie jestem jakimś wielkim fanem talentu Lewandowskiego, tak? Oddaję mu cześć za to, że, że po prostu jest na pewno jednym z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii całego polskiego futbolu, patrząc właśnie na osiągnięcia. Niekoniecznie może mnie prze przekonuje, jakby tą grą, wiesz swoją, no ale tam, gdzie ma dostawić nogę, dostawia tą nogę, nie? No, Wiesz, strzelił, yy, yy, yy, jakby pobił te rekordy w reprezentacji Niemiec i tak dalej, nie? Ale, a z drugiej strony, jak, jak mimo wszystko patrzę na, te, na jego wiesz, występy w tej Barcelonie, no to jednak statystycznie rzecz ujmując, on się broni. Więc tak. wiesz, to jakby on się broni. To, to jest takie znowu typowe szukanie wiesz tych problemów. Pewnie, oczywiście... Smutne jest to, co się dzieje w reprezentacji Polski, ale mi się wydaje, że to też nie wynika wyłącznie od Lewandowskiego, tylko wiesz, no w takiej Barcelonie jednak na niego grają, w Bayernie na niego grają. Gdyby reprezentacja Polski miała stosunek podań do przodu 70% do 30%, no a ma odwrotny, czyli jakby 90% podań reprezentacji Polski przyjrzyj się, no to, jest, to są podania do tyłu, banie się wychodzenia do przodu... Ci zawodnicy, jakby wiesz, jest paru zawodników, którzy mają jakąś tam większą ochotę do gry, ale generalnie to jest, wiesz, to jest, to jest takie troszeczkę y, unikanie odpowiedzialności, banie się wzięcia tej odpowiedzialności za to zagranie do przodu. Y, takim idealnym przykładem tego stylu, wiesz, z dawnych czasów to Grzegorz Krychowiak, nie? Jakby to był mistrz po prostu podawania w poprzek boiska albo do tyłu. I wiesz, i to co się dziwić, nie? Mhm, Że tak to wygląda. Niestety. No tak, tak. Ale ja mam nadzieję, że y, polska drużyna jeszcze, jeszcze nas zaskoczy i, no, i, i ja f, f, też. nie wiem, może właśnie, bo teraz jest mecz z Portugalią. Może powtórzą ten sukces? Pamiętasz, to dwa-1 z Portugalią. No jest Ile mecz z Portugalią było? stary, a y, trzy dni później jest mecz z Chorwacją, na którym będę. No. no. Więc stary... To powinny być dwa mecze wygrane. Powinien się łączyć z Wielkiej ze Polski. Halo, hmm. halo, witam Cię, Damian. Słuchaj, jak chcesz, możemy <laughs> zrobić, nagramy, e, może być nawet z wideo. Zrobimy specjalne, specjalne nadawanie dla, naszych, stary, dla patronów. Pomyślijmy, się czuję na siłach. Wszyscy, wszyscy, którzy nas wspierają od progu 500+, dostaną link live. Teraz 800+. No ale to 800+, to już wiesz, to już jest, to już jest ten poziom, że z basenie w Kisielu. Będzie. Będzie specjalny stream na, tysiąc, na tysiąc setny odcinek, Juliuszu. Zrobimy akcję. Jeśli po prostu będziemy mieć 100 tysięcy subskrypcji, zrobimy odcinek live na żywo z jacuzzi wypełnionego kiślem. Co to na to. Podejmujemy już taką decyzję teraz. Ten tysięczny odcinek to... Ale że ja będę jakieś... w kiślu z tobą? Czy że będziemy w kiślu z jakimś... To będzie, będzie odpowiednio. z Tajlandii, na przykład. I będziemy będzie w tym odpo... kiślu razem z naszymi koleżankami. Będzie odpowiednio duży Azji. duży ten, ten basenik, to jacuzzi, żebyś czuł się bezpiecznie. I będzie zachowana pewna strefa. Więc... Ale wiesz, ale... tylko że ja nie wiem, czy ja chcę być w kiślu, kiślu jakimś, nawet nie, nie to, że z tobą, ale że w ogóle w jakimś... Dlaczego miałbym do kiśla wchodzić? No to Byki nie, zielu. a co byś chciał? Błoto? Na przykład, błoto regeneracyjnie. Że bardziej adekwatne do polskiego internetu. A może byś, byś wrzucić się wykąpał po prostu. No tak, to, to w ogóle już idealnie by było. Znaczy ja, ja Wiesz co, bo ja, bo ja podziwiam, podziwiam jak Polacy potrafią czasami yy, w sprawie... Tak, to też, to też, to jest ten gorszy sort i ten oj, ojkizm, nie, jak to się mówi... Ojkoizm. Nie no to nie takie wiem, co... nienawiść do własnego narodu. Tak, Ojkoizm. Nie nie, wymawiam. nie, nie wiem, dobra. No, nie wiem, dobra. Ale generalnie nie chodzi o to, że wresunku. to pokazuje, jak w potrzebie ludzie bardzo szybko potrafią się ponad podziałami yy, zorganizować. I yy, jak była ta zbiórka organizowana przez Andrzeja Śledzianie i te fajne takie progi, które się pojawiały tam, nie? Mm -hmm. Że zagram w Gotika, później że w dwójkę, że coś tam. I tam były właśnie chyba, że stream z basenu z coś takiego, malowanie figurek do Gotika. Takie, takie po prostu straszne prace, syzyfowe wręcz, nie? Ale w słusznej sprawie, ale to fajnie po prostu wiralowo zadziałało i, i, i odniosło na pewno zamierzony albo nawet czasami niezamierzony skutek, bo więcej niż, niż się spodziewałem na początku. No ale tak jak mówię, Cieszę się, że, że są te momenty, które pokazują, jak, że, że Polacy potrafią czasami wiesz, odłożyć te, te maczety i tak dalej i się zjednoczyć, tylko szkoda, że to tak rzadko się dzieje i na tak krótko, no ale oby, oby wiesz... Było w przyszłości lepiej. Chociaż nie wiem, dlaczego taki ton <laughs> przyjąłem na koniec, więc jeszcze raz, już w takim razie gierki, giereczki, cudowne, fajne są najlepsze. Cieszę się, że poleciłeś kilka naprawdę interesujących tytułów. Ja polecam Frostpunk 2. I co, słyszymy się za tydzień? I tą afrykańską grę jeszcze polecasz, tą nigeryjską. Znaczy polecam, bo tak jak powiedziałem, jest za darmo, jest, za darmo. jest na, na Epiku i możecie się poczuć, jakbyście po prostu byli w skórze afrykańskiej komandoski e, w jakimś takim sekretnym Albo wręcz możecie katakumbie. Jak, jak taki współczesny Bronisław Malinowski obcujący z tą kulturą dzikich. Tak, tak. Chociaż przez moment zastanawiałem się, dlaczego chcesz wymienić byłego prezydenta Polski. Jakie to nawiązanie jest. Ale, później, ale jak powiedziałeś Malinowski, to już wiedziałem, że, że nie Przegodzi w tym kierunku idziesz. Tak, no, no tak, tak. Chociaż powiem ci, już tak na zakończenie, no. że zrobiono w Tekenie 8 postać tej, tej Lidii mhm. tak. Premierki. Sobieski. Lidia Sobieski. I tak. tak to jest wspaniałe nawiązanie. To widać, że Japończycy po prostu kochają Polaków. Tylko ja dlaczego myślę, to że... nazwisko jest takie, wiesz? Powinna być Sobieska, nie? Na, nawet nie, ale wiesz, ale dlaczego to nazwisko jest takie... Na imię dałbym jej Polmos, a Sobieska na nazwisko. Ale niech nie się nazywa Lidia, ale na przykład jakaś, wiesz, ma jakieś nazwisko bardziej takie z Polska, Kowalska, wiesz, jakaś tak, takie bardziej... <śmiech> Wiesz, o co mi chodzi, nie? ja tu sobie jestem, nie? nazywam o. się Juliusz ja Jagielloński. Ale jakby to pięknie brzmiało, jakby to była Jadwiga Kaczyńska, coś na stylu, wiesz, takie, takie to, albo to, Sławomira. I, za, za bardzo takie robisz to dosadne, nie? Lidia Kaczyńska już by wystarczyło, nie? Tak, tak, ale to byłoby piękne na wielu poziomach. Donalda hmm. Tusk. Donalda Tu Też byłoby pięknie. To była taka Tuska. arcypostać, wiesz, taka... Ale ja się, się. Wzi, tylko jeszcze tylko się Ja się no. w ogóle dziwię, że oni jej nie nazwali Lidia Fryderyk Chopin. Co by jakby dużo bardziej odzwierciedlało japońską miłość. No, ale to by było właśnie, kultury. że dlaczego francuskie nazwisko, no nie? I tak dalej, bo to by był też taki spór to. Tak jak Marie curie Skudowska, czy, czy skodowska no nie, Kili, ale wiesz, jest... ale oni kochają Fryderyka, no. No tak, tak, tak. I dlaczego my nie możemy wykorzystać tego, że, że, że mamy takie dobre kontakty z Japonią, prawda? Więc nie rozumiem tego. Więcej gier ale powinno w jakim sensie? Gminy. Że na przykład, nie wiem... E, że oni wiesz? są tacy zapatrzeni, że Japończycy y, są bardziej zapatrzeni w Polaków niż chyba w tą kulturę zachodu, amerykańską. Tak mi się Ty wydaje. Wiesz, ale to, to, to na przykład powinna, powinna być specjalna wersja konsoli PlayStation 5 dla Polaków i ona na tak. przykład by... Trochę miała, wiesz, trochę gorszą grafikę, troche, znaczy, trochę tak. gorsze taktowanie, ale by kosztowała połowę tego, co kosztuje. Ale ja bym to zrobił tak, wziąłbym, kupił dwie konsole. Jedną całą białą z tych slim i drugą całą czerwoną. I dwa panele na dole bym wymienił i powiedział, że to jest limitowana edycja specjalna na Polskę, a druga na Monaco. I problem <głos> związany. Czy na jakiś inny te? Coś chciałem ja jeszcze powiedział propos tych, po, ty, tych Polek i Polaków w grach, ale już mi wypadło. Nie no, powiedz Więc... coś. Na pewno coś, no właśnie... coś, to były na pewno jakieś e, e, wspaniałe I... przemyślenia. Ale nie wiem właśnie było... zdjęcią się podzielisz. Nie, bo tam było. Bo wiem, że zacząłem od tego Tekena, no nie. I, mhm. i pewnie jeszcze miałem coś innego powiedzieć, i, i, i mi wypadło po prostu. Ale wiesz, byłoby miło, gdyby było po prostu więcej gier, w którym by byli polscy bohaterowie, no nie? wiesz, polskie postacie. Nie. I to by, to, by, to by sprawiło, że te gry automatycznie by się sprzedawały na pniu nie? w Polsce. Bo przecież wiesz, jak to Polacy lubią gry z Polakami. <śmiech> nie, nie przypomnę sobie, co chciałem powiedzieć. Ale no szkoda, wiem, szkoda. że, że jak pewnie, to. może jak będę montował i odsłucham ten fragment, to, to tam mgła mi zejdzie... Przypomnę czy Przypomnij i napiszę w komentarzu. No to co, eee, Słyszymy się za tydzień. Eee, postaram się może w jakieś nowe gry zagrać, nie wiem. Jego paczność pozwoli Może do w demo w Silent Hill 2. <laughs> nie, bardziej myślałem, że jak dostanę klucz do Silent Hill 2, to, to będę opowiadał, jaką super grą jest Silent Hill 2. No, będziesz mógł się przyłączyć do tego grona piewców ja, ja tak sobie zażartowałem na naszej grupie, że wiesz, ja, ja wiem, że oczywiście złapałeś mnie na pewnej nieścisłości, bo mhm. ostatnio to jest, jest modne takie krytykowanie PlayStation 5, że to same remake'i, nie? I, I ja mówię, no PlayStation 5, same remake'i, proszę, Silent Hill, a nie, zaraz, to jest polska gra, w sensie polskie studio Aha. robiło, świetna gra, wspaniała gra, nie? No ale widziałeś, jaki jest taki, jest, że że generalnie odzew jest, znaczy przyjęcie jest bardzo pozytywne mm -hmm. i pomimo pewnych niedawno jakichś takich wątpliwości czy... Ale czy mówisz czy w Team Polsce wózom, czy w ogóle na świecie? Znaczy generalnie chodziło o to, że na przykład nie wiem, te postacie nie wyglądają, mówię, że kobiety nie wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie, że, że gra jest taka trochę drewniana, ale to wszystko rozbiło się o to, że udało się naprawdę oddać klimat oryginału i wiadomo, że wiesz, no nic nie zastąpi tego, tego, tego pierwszego przejścia Silent Hill, 2, kiedy się było dzieciakiem i grało się nie, na Playstation 2 i to było coś fenomenalnego, nie? No to już jest, wiesz, jakaś może dokładna, ale w jakim stopniu, w, w mniejszym lub większym stopniu pewnych elementów reinterpretacji, nie? Pewne rzeczy, no musiały zostać zmienione, może uspółcześnione no nie, wiesz, żeby było dopasowane do, do tego, jak my dzisiaj postrzegamy świat, nie, i pewne rzeczy mogłyby nie przejść, aczkolwiek, nie, tak jak mówię, te, te, te pewne, z tego, co, co czytam, nie, pewne jakieś zastrzeżenia okazały się być na szczęście tylko jakimiś takimi, no, znaczy nic, nic z tego nie okazało się być problemem, Gra może mieć inne problemy, ale generalnie odbiór jest bardzo pozytywny i jedynie czepiają się ci, którzy ch chyba chcą wywołać jakieś takie poruszenie i, i e, wywołać właśnie tymi negatywnymi e, opiniami e, większą klikalność w artykuły, bo tam Adrian Chmielarz e, dosyć dużo pisze na temat gry i dosyć pozytywnie się wypowiada i punktuje właśnie, że na przykład taki The Guardian pisze po prostu pastisz, a nie recenzję, no nie? I, I że to jest jakiś absurd, nie? I gol też na przykład bardzo niską ocenę daje. Aczkolwiek nie czytałem recenzji gola, więc nie wiem, jakie argumenty tam były, ale było, było ktoś, ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, może teraz zroślałem podkę, że gol nienawidzi polskich gier. Nienawidzi mocno słowo, ale chodzi o to, że wyjątkowo niżej je, je ocenia. Z czego to wynika? Ciężko powiedzieć. Być może to jest właśnie tylko jakieś pomówienie. I ja y, to podkreślam, że ja, Kat, y, y, nie mam jakiejś informacji, ja w to nie wierzę, <laughs> że mają jakiś problem z polskimi grami. I tak jak mówię, ja generalnie nie, nie znam Silent Hill 2, nigdy tej gry nie przeszedłem, więc jak ja bym zagrał teraz w Hanie, y, Silent Hill 2, to nie patrzyłbym na nią przez pryzmat jakiejś nostalgii gry, w którą grałem i pamiętam jako no jedną z najlepszych gier ever. Tylko po prostu grałbym jako, jako tytuł, który wyszedł równolegle z innymi grami, nie? Yy, survival horrorami i oceniał je w tym aspekcie, więc jak się uda, to bardzo chętnie o Silent Hill 2 w następnym odcinku poopowiadam, a jak nie, no to, no to trudno, no. Ja horrorów, jak wiesz, jakby unikam, aczkolwiek, wiesz, jakby z tymi remakami to ja mam zawsze taki problem, nie? Bo jeśli faktycznie ten Silent Hill 2 to była gra wybitna, tak jak niektórzy uważają. Mm -hmm. No to wiesz, jakby na czym polega wybitność twórców, że nie wiem, tych, tych teraz, tej, tej, tej polskiej nowej części, nie? Tego Silent Hilla, znaczy nie nowej części, tylko tego remakeu, nie? Na czym, na czym polega jakby jego. Jego siła na tym, że, że odświeżyli grafikę, no okej. Okay. Ale jakby. Wiesz o co mm -hmm. mi chodzi, nie? Mm -hmm. Okej, okay, no dobra, zmienili jakieś tam. Słyszałem w jakiejś recenzji, że zmienili zagadki trochę, nie, że, że jakby te zagadki. No, no okej. Okay. No ale zasadniczo, wiesz, no to jest jakby ta sama gra, nie? Tak, tak. Znaczy wiesz, paradoksalnie. Tak jak, to, stary, czy no, to pięć... tak jak grasz w remake Demon Solsa, nie? Który był świetny, który wygląda super i tak dalej, ale jakby siłą rzeczy. Możesz docenić oczywiście ten remake za to, że nie wiem, ma świetną oprawę graficzną, tak? Że, że, że gdzieś mhm. tam to, to wygląda, ale, tak. ale jakby finalnie. Ale już, już to przeżyłeś kiedyś, tak, tak. I to być może. Raz, że to już zlepszej... wszystko przeżyłeś, a dwa, Polne. że wiesz, jakby. No ten. tym pierwszym. Arty... Wiesz, to tak jak znowu, myślę, nie wiem, 12 gniewnych ludzi. Kiedyś oglądałem remake tego filmu, i oglądałem też oryginał. No to jakby wiesz. Jest, jakby na czym, polega, na czym ma polegać siła remake'u? Albo znikający punkt. Nie wiem, czy wiesz, ale Vanishing Point też się doczekał remake'u. Już nie pamiętam, czy to chyba w 2000 roku z Viggo Mortensenem. w tak, bardzo Denisem Quaidem, chyba nie. Słucham. I Denis Quaid chyba grał też. Chyba nie pamiętam, chyba nie, ale nie, nie pamiętam. W każdym mhm. razie, W każdym razie, wiesz, znikający punkt, jakby film jest. Jakby i no okej, okay, no jakby ten, ten remake, no to jest remake. Nie jakby zrobiony dzisiaj. Nowy aktor, dużo rzeczy się pozmieniało i tak dalej, no ale jakby. I tak kudosy idą do pierwszej części. No pierwsza część jest, jest filmem wybitnym, nie? Mhm. A, a drugi film to jest też czysto odtwórcze, no jakby tam nie ma żadnych zmian. To jest tylko przeniesienie tego jakby na. Nie wiem, nowa obsada, no nie, nie wiem w zasadzie, po co remake tak naprawdę. Tak, nie? Tak, znaczy ja w ogóle że... nie wiem, po co remake tak samo... Znaczy w grach może to ma troszeczkę większe... Ale, ale też ja się z tym nie zgadzam. Znaczy wiesz, znaczy, dla mnie wiesz, remake... Taki remake... Wiesz, właśnie to jest najlepsze, że ja uważam, że jeśli chodzi o filmy, romienie remake'u ma mniejszy sens niż w grach, bo gry po prostu mogą się zestarzeć wiesz, mechanicznie, wiesz, graficznie i tak dalej. Dużo bardziej ale niż Ale filmy film, też bo... się starzeją. No tak, ale moim zdaniem... Oryginal, nie, ale wiesz, bo... ale różnica między, no dobrze, ale wiesz, różnica między e, znikającym punktem e, oryginalnie tam, nie pamiętam, 71, coś takiego, nie? Około, około lice lat 70., a film, który już wtedy wygląda ok a filmem, który jest, wiesz, no może chyba był robiony w formacie 4 na 3, ale nie pamiętam, może kinowa wersja miała 16 na no, 9, ale w każdym razie, wiesz, a, a, a wersja, zresztą w ogóle ten remake chyba też był robiony 4 na 3, tak mi się wydaje, z jakimś takim, wiesz, ale nie, nie pamiętam, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo się nie przygotowałem do tej dyskusji, ale jakby to tutaj jest mniejsza różnica, no ale wiesz, ale jak się cofniesz dalej, jakbyś obejrzał jakiś remake, wiesz, nie wiem, jakbym dzisiaj ktoś nakręcił remake Podróży na, święt, na Księżyc Meliesa, nie? No to wiesz, to no. y, filmu z epoki no. niemej. No to wiesz, no to albo gabinetu doktora Caligari. No to ja rozumiem, że on się całkowicie zestarzał, wtedy mówimy o kinie niemem. dzisiaj mielibyśmy pewnie jakiś normalny aktorski film z dialogami z i tak dalej, kurze, nie? Tu masz to no. samo w grze. Jakby moim zdaniem jakby, ale to, to było to pierwsze doświadczenie. Wiesz, jakby... No tak. Znaczy, moim zdaniem film, remake... Film, y tak jak ty mówisz, no ale w dalszym ciągu, jeżeli ktoś jest kinomaniakiem, jeżeli ktoś interesuje się kinem, to i tak obejrzy remake. Moim zdaniem, jeżeli ktoś się interesuje grami w sposób no taki jak powiedzmy osoba zajmująca się filmem, zajmująca się kinem, nie wiem, krytyk filmowy, krytyk gier, i tak wybierze wersję oryginalną stary, bo będzie chciał zagrać w, rozumiesz, co z tego, że ja zobaczę dzisiaj Metal Gear Solid jedynkę, ale to gdzieś mi, uleci mi gdzieś cała ta magia tego tytułu, uleci mi gdzieś coś, coś, co zadecydował. wiesz, tak jak mówili ktoś, też czytałem w jakimś komentarzu, że w tym Silent Hillu y, mgła, która na PlayStation 2 była wygenerowana po to, żeby gdzieś tam y, ukryć pewne niedociągnięcia techniczne, a przede wszystkim ta, ona była po to, żeby tam nie dało się generować po prostu no tak, wiesz, te ograniczenia, właśnie te ograniczenia no tak. które, mieli, które mieli wtedy twórcy. Że, że jakby nie mogli wyrenderować tego świata dostatecznie daleko, więc, więc użyli mgły. A wiesz, a dzisiaj to jest zupełnie jakby, jest, jakby zupełnie inna Zdanie. rozmowa, nie? I, I wydaje mi się, że wiesz, że to jest gdzieś ten coś takiego, co ci umyka i to bez znaczenia, czy mamy. Do... Wiesz, to jest takie prymitywne znaczy, moim zdaniem. Znaczy, ja o bo, że... chodzi, bo, bo, bo, bo wiesz, w przypadku 12 gniewnych ludzi, moim zdaniem, remake jest bez sensu, mimo że remake robił yy, to chyba w wersji telewizyjnej świetny reżyser, nie? bo to robił ten e, e, William e, Friedkin, ten od egzorcysty, od francuskiego łącznika, ale z tego co tutaj czytam to, to jest i dialogi są jeden do jednego, więc Aha. tak naprawdę on po prostu zamienił aktorów i może wprowadził kolor, nie? Do, no tak, do, do no, ale, ale, ale jak sobie spojrzysz teraz na Silent Hilla dwójkę, no to co oni zrobili? No poprawili grafikę, wprowadzili dialogi tam, gdzie ich nie było, czyli tam widziałem ostatnio jakiś filmiku, bo też coś tam oglądałem, to, że na przykład sekwencje, które nie były czytane przez lektora, teraz są czytane przez lektora. No i jakby przenieśli tą grę do dzisiejszych czasów, usprawnili mechanikę i tak dalej. No tak. No, czyli, czyli jakby, wiesz, ja rozumiem, że to jest remake i ja rozumiem, że jakby, znowu, ale wiesz, no jeżeli są dwa chcesz się zajmować grami, to nie chcesz zagrać w remake Silent Hilla 2, tylko chciałbyś zagrać w oryginał, nie? No to szczerze ja mówiąc to najlepsze, najlepsze podejście znowu wspomniane przed chwilą Adrian Chmielarz podjął, bo żeby lepiej znaczy nie wiem czy jaki był jego cel generalnie, no bo wiesz, jak ktoś nigdy nie grał w Silent Hill'a dwójkę, to teoretycznie wydaje się, że powinno się się po, po ten remake, bo Y, powinny, znaczy nie, nie mówię, że ten, tylko chodzi o to, że z takiego podejścia, że po prostu to jest ładniej, bardziej współcześnie to wygląda, więc te no, nie, no, tak, rzeczy jest nie będzie zwykłym graczem Zwykłym konsumentem popkultury, tak. takim, który sobie po prostu, wiesz, no. e ogląda familiadę i od czasu do czasu zagra w grę, no to tak. pewnie, nie? Zagraj w sali. Tak, ale Adrian Chmielarz zrobił myk, że on po, po prostu nie. zagrał w oryginał. Oczywiście tam jakieś, jakieś jest specjalne są mody, które poprawiają tą grafikę, współcześniają ją na tyle, ile mogą, no nie bez bez ingerencji oczywiście w samą grę. No nie, po prostu nie, nie wiem, jak się ten, ten, ten, ten mod nazywa. Ja po prostu przeszedł tę grę w tej wersji oryginalnej i zaraz po tym, no nie mając świeżo tą dwójkę w oryginale pamięci, zaczął grać w, dwó w dwójkę tą nową. No i tymi wnioskami, tymi spostrzeżeniami się dzieli. I, i to jest ciekawe, że bardzo dużo rzeczy, no nie relatywnie, wiesz, to są kwestie niuansów. Jeden z takich rzeczy, który, jeden taki element, który no, wydawałoby się, nikt na to nie zwrócił uwagi, ale y, logo Neon, y, nie wiem, Baru Paradise, nie ze striptizem. Już wiesz porównywanie, czy tu była bardziej seksowna, a to jest Neon, my mówimy o Neonie, czyli wiesz, postaci zrobione z kilku kresek czy ta postać jest bardziej seksowna czy, czy, czy, niż ta, czy ta ma bardziej otwartą pozę, czy nie, czy tu mamy do czynienia z, z, z, z taką i taką osobą, czy ona nie jest w ciąży w ogóle, bo ma zaokrąglony, te kreski tworzą zaokrąglony brzuch, wiesz, absolutnie taki, coś, na co pewnie większość osób nie, nie zwraca uwagi, bo, bo to nie chyba jest esencją tej historii, nie? tej historii tego, tego Jamesa, no nie? który się pojawia właśnie w tym, w tym miasteczku Silent Hill i tak jak mówię, ja jestem bardzo ciekawy, czy ten remake zrobi na mnie wrażenie właśnie takie, że... Na pewno. Uznam, że, jak dostaniesz że gra... klucz, to myślę, że będziemy no totalne, mieli do czynienia z poważnym kandydatem do gry roku. Być może, jeśli uda mi się tę grę skończyć, bo może być tak straszna, że wiesz... Ty że lubisz niestety... straszne gry, ale wiesz, nawet teraz, tak, tak jak mówię, do gry roku, wiesz, jak na to w ogóle spojrzeć? że wiesz, że na ten remake. Ale ktoś to mówi o tym, że to jest kandydat do gry roku? Naprawdę? Takie, takie nie, nie, ja, nie, nie ja, znaczy wiesz, no ale patrząc na oceny na Metacritics, no to są niesamowicie wysokie, ale, ale wiesz, ale, no, ja ale ja w tym roku dużo tym, w ogóle Wiesz, takich. w ogóle jak podejść do remake'u, czyli rozumiem, że jak, nie wiem, Sony wypuści remake yy, tego pierwszego Horizona, no to wtedy, mm -hmm. ponieważ pierwszy Horizon był grą, która została szeroko bardzo pozytywnie przyjęta i, i pewnie była w czołówce tych gier walczących o top ten czy top 3 danego roku. Nie wiem, czy tam była tytułem do gry roku, nie Aha. pamiętam, co tam wyszło wtedy. Mm. No to wiesz to, czy remake w takim razie też będzie, nie? Poza tym z drugiej strony, czy w takim razie robienie remake'u no. gry sprzed dwóch lat nie ma więcej sensu, bo, bo tak naprawdę te remake się niczym nie ruszy. Tak jak Zero to ma trochę więcej lat, nie? Ale, ale wiem, o, co, nie, ja wiem, o ale pan właśnie właśnie tak, Nie no, ja wiem, tylko ja, jakby ja to rozumiem, tylko właśnie chodzi mi o to, że w momencie, kiedy robisz remake takiego przykładowo Silent Hilla, który powstał na zupełnie inną konsolę, w zupełnie innym otoczeniu i tak dalej, to jakby mamy do czynienia z paradoksalnie z dwiema zupełnie różnymi grami, mm -hmm. nie? Znaczy ja to z rozumiem, wiesz strony... dlaczego? Słucham? Bo wiesz, co, wiesz dlaczego ja cię rozumiem? Bo przez wiele lat, kiedy y, tworzyłem ankietę, to powiedziałem, że remake'i i remaster'y nie, nie mogą być, y, nie mogą brać, nawet jeśli te ale później zaczęły pojawiać się właśnie remastery takie jak na przykład, nie remastery, przepraszam, remake'i takie jak ten Resident Evil 2, nie? No, które były już um, zupełnie, wiesz, to nie była tak, że możesz powiedzieć, no ładniejsza grafika, ale właściwie gra się tak samo, nie? To po prostu była w wielu aspektach zupełnie nowa jakość. No, no ale wiesz co, ale dlaczego? ja myślę, że właśnie... To samo z Final Fantasy kogo... 7, Rebirth Remake. wiesz, ja, ja myślę... No ale wiesz, ale no nie, no ale to jest zupełnie stare. no przecież zmiany są kolosalne. No dlatego właśnie wiem, że mamy remake'i i, i remake'i, bo remaster to jest remaster. Ale wiesz, Silent Hill zdaniem... 2 wygląda jak taki, wiesz, no to jest w zasadzie jeden do jednego. To jest tak jakbyś powiedzmy tu miał bardziej zblurowaną grafikę, a tu masz ostrzejszą i lepszą. Znaczy gdyby oni to robili na, na tym starym silniku, jedynie dopracowywali tekstury i tam jakieś drobne zmiany robili, na przykład jak to jest w, nie wiem, z Dead Rising Remastered, to bym powiedział, że nie no, to jest bez sensu, żeby ta gra była Nie no, ale Dead Rising jest zrobiony na nowym silniku. No tak, ale jak patrzysz w, okno w okno, to nie widzisz tej różnicy. No to ja myślę, że to jest to samo, to jest do nie no, widzisz różnicę, nie no stary, no znaczy, obejrzyj... Nie, przepraszam, nie, nie widzisz tej różnicy yy, w takim stopniu, że mamy do czynienia z dwoma... Nie no, widzisz. Z różnymi nie grami no, stary, tylko no, widzimy różne postaci wyglądają na super. Digital nie, nie, bo ty mówisz o jakości postaci, tekstu i tak dalej, ale chodzi mi o to, że właściwie animacja postaci jest ta sama. Być może te głosy nawet są wykorzystane te same. No tak, tak jak miałeś teraz tą kwestię tego. No tak, Broken ale, Sword wiesz, ale Nie, no zgadza się. Po tylko to dlatego, że po prostu, mimo że nie wiem, te naście lat, które dzieli pierwsze Dead Rising od remakeu. To nie jest tak dużo. To jest dużo. To jest dużo więcej niż wiesz niż Horizon czy Last of Us. Aha. Ale z drugiej strony to nie jest tak duże jak w przypadku Silent Hilla. Ale jak sobie spojrzysz na porównania Silent Hilla dwójki tego starego do tego nowego, to, to jest tak jak ja mówię. No to nie wiem, może zmienili dubbing, ale to są cały czas te same dialogi. Może wyostrzyli grafikę, zmienili silnik graficzny, poprawili tekstury, ale to w dalszym ciągu jest to samo. Jakby to, to, Ja rozumiem, oczywiście w pewnym sensie to jest nowa jakość, tak jak mówisz, ale to, to jest cały czas ta sama gra. Jak spojrzysz na Final Fantasy VII mhm. remake, nawet nie Rebirth, ale na sam remake, no to jednak stary no to są kolosalne zmiany. Tu, mówisz, tu mówimy o grze z, z tymi statycznymi mapkami, takimi, wiesz, z, z takim widokiem, powiedzmy, z góry, z jakimiś tam dziwnymi 3D postaciami, no ale w Final Fantasy 7 Remake masz kompletnie inny gameplay. Jakby zupełnie inaczej to wygląda. Nie, nie mówię o tym, że ten gameplay jest taki quasi w czasie rzeczywistym. No Więc to, tak, są jakby, tak. to wiesz, to jest zupełnie ja inaczej. To, to już dochodzi to... do pewnego stopniowania remakeu, wiesz, że, że dla mnie remaster to jest, to jest coś, co widzieliśmy na przykład w przypadku tego Soul Rivera, nie? Że masz, masz po prostu grę, która nawet nie udaje, że. No że nie, ale Damian coś, coś tam w poprawię. przypadku Final Fantasy VII Remake. Wydaje mi się, no to że to jest, jest zupełnie różnica, nowa gra tak. a Final Fantasy VII, no to musisz mi przyznać rację, no odpal sobie nie, nie, nie, screeny z Final jest... Fantasy 7 i odpal sobie screeny z Final Fantasy VII Remake, czy, czy no Rebirth, tak. nie no to, to jest, to jest totalnie, totalnie nowa gra I, i to nie tylko ze względu na oprawę wizualną. Ale nie, również za, na gameplay. Ale gameplay i, i fabularnie wiele rzeczy zostało zmienionych, więc to jest... To, to można powiedzieć, że to jest nie remake or uh, reimagination, czy jakby to powiedzieć, no, że... No może, ale now, wiesz, a, nowe a przypadku spojrzenie. Silent Hilla mam wrażenie, że to cały czas jest ta sama gra, tylko oczywiście lepsza, nowocześniejsza, przeniesiona do dzisiejszej rzeczywistości, tak, tak dalej, bo, ale Bo, bo to też trzeba tak pamiętać, samą. że Bluebird tego nie robił na zasadzie, widzisz, bo ja nie chcę też yy, tutaj mówić rzeczy, które nie są w 100% potwierdzone, ale słyszałem, że to też... Była kwestia tego balansu, nie? Że Blueber nie robił swojej gry. To była gra na zalecenie konami. Po prostu Blueber został wybrany jako studio, które jest w stanie dostarczyć tego, czego oczekuje konami. I wytyczne konami były takie, żeby zrobić grę, która będzie nie no, ale wiesz, bardzo blisko ja oryginału. Ja nie krytykuję ja Bluebera. Ja się bardziej zastanawiam nad tym. Na ile my możemy w takim przypadku mówić o, wiesz, o... O takim bardziej remake'u, remake'u, rozumiem o się chodzi, tak. No na A przykład nie o takiej, o wiesz, o, o, o remake'u remake remaster'u. Ja rozumiem, to. że ktoś mógłby powiedzieć, nawet nie Final Fantasy VII Rebirth, ale że generalnie Final Fantasy VII Remake, ta pierwsza część, to ja rozumiem, że to jest rzeczywiście gra, którą można, można było wtedy, kiedy wyszła... Yy... Mm -hmm. Antycypować, dowiesz do, do tytułu yy, czy wskazywać do, do tytułu gry roku? No bo po prostu te zmiany są takie, że to nie jest taki remake, powiedzmy jak, jak nie wiem, remake, yy, no choćby tego Dead Rising, czy, czy taki remake jak wiesz. Jak, no, bo wiesz, dla mnie co? na przykład no. Dead Rising, mimo że jakby są te zmiany i tak dalej, ale to nie ma mowy, żeby to był kandydat. Choćby nie wiem, jak dobry był ten, ten remake, tak? Ale nie ma mowy, żeby to był kandydat do gry roku, nie? Natomiast... Znaczy to powiem, powiem to trochę inaczej, że niezależnie, czy patrzysz na tę grę, wiesz, jako remake czy remaster, no nie, no to, już, to już jest kwestia indywidualnej wiesz, oceny, nie? Znaczy ja to w ogóle, mi, ma... dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest remake, czy to jest remaster, czy to no jest reimagination i tak dalej. Dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie, dla mnie bardziej chodzi o coś innego. Bardziej mi chodzi o to, że wiesz, że mimo swoich zmian, Silent Hill 2 na papierze dla mnie i, i z tych screenów i tak dalej, jakby okej, okay, jasne, mm -hmm. ostrzejsza grafika, lepsze tekstury, no. tu zmieniona muzyka, 5. tu dodane to, tu zrobione tamto, ale zasadniczo look and feel jest zachowany. To jest cały czas ten sam Silent no Hill. Tak, tak. Był, taki pewnie był cel, tak jak mówisz, Konami, no ale ja się wtedy zastanawiam, czy to jest faktycznie, czy ja mógłbym w ogóle o takiej grze, nawet nie mówię że konkretnie o Silent Hillu, ale w ogóle o, o takiej grze, jakby ktoś na przykład przyszedł i zrobił, wiesz, na podobnej zasadzie remake duma. To czy ja mogę, to czy ja mogę mówić, wiesz, o. o no to remake w, duma o był, roku. ten 2016 rok. No to jest remake duma, nie? No, no tak. Tylko że w dumie nie mogłeś ruszać kamerą, nie na wszystkie strony. Znaczy, nie wiem, nie pamiętam, czy mogłeś, no nie. mogłeś. Nie no, nie mogłeś znaczy tam, góra dół. Znaczy tam nie, nie było. Ruchu tego? Nie było, ja, grałem, tak. ja grałem w duma, tylko na klawiaturze. Nie było. Bo mausług dopiero wprowadzono jako, jako dodatek, jako opcję. Możliwe, opcje, jak to jest, Możliwe e, w ale w tego ale, pierwszego ale... Duma. Tak, w Quakeu stary, w Quakeu, ale tego pierwszego Duma oryginalnie, przecież nawet jak się strzelało do postaci, które były kilka poziomów wyżej, to gra jakby automatycznie rozpoznawała, że ty do nich strzelasz, i ten strzał po prostu był jakby kierowany pod, tak, pod kosem. Po prostu leciał, tak. nie? Ta trajektoria lotu. Ale zasadniczo hmm. tam się łaziło w dwóch wymiarach mm -hmm. tak naprawdę, nie? Znaczy, no w trzech mm -hmm. wymiarach, ale jakby nie można, nie no w trzech wymiarach, ale nie można było, nie można było po prostu swobodnie ruszać kamerą góra-dół. Ta kamera była po prostu tak. na tym samym poziomie, na którym jest postać. Nie? Znaczy, ja powiem jeszcze raz, żeby podkreślić to, że jak, jak dostanę. dostanę Ale zobacz, jak zagad... wiele miejsca poświęciliśmy grze, w którą po pierwsze, nie graliśmy. Po drugie, bo mnie ty zagrasz, tego jak dostaniesz kod, a ja i tak nie zagram, nawet jakbyś mi ten kod dał. Chociaż wiem, że nigdy mi nie dasz, ale ja bym i tak to nie zagrał, bo ja po prostu nie gram w horror. No ja wiem, ja wiem. Ale wiesz co, bo bardziej chodzi mi o to, że my tu rozmawiamy o pewnym zjawisku przy okazji premiery tej gry. Nie? Zjawisku jakby oceniania gry gier bez jako sztuki. Nie, nie. Gry jako sztuki i na zasadzie takiej, czy czy kiedy oceniasz dany tytuł, to czy ważne jest, żeby zapoznać się z, z poprzednią wersją tego tytułu? I dla historyka, nie wiem, kogoś, to, kto historię gier chce poznać, to uważam, że, że to jest mus, tak? I dlatego w ogóle tu też możemy zrobić taki nieśmiały, yy, yy, taką, taką reklamę darmową, ale uważam, że akat yy, naszemu koledze Zbyszkowi się należy, bo wydaje, księgę CRPG gier. Polską mm -hmm. edycję. Fantastyczne książki. I to jest ale już można jedna z tych złożyć preorder, czy nie? Tak, chyba, chyba tak, a jak nie, to, to pewnie niedługo. Ale to jest książka, która fantastycznie pokazuje po prostu historię gier. Koncentrują się bardziej na grach RPG, tak? Niektóre są RPG podobne i tak dalej, ale generalnie ten, ten light jest to są gry RPG od absolutnie początków. Od, od gier, gdzie właściwie twoja wyobraźnia miała ci y, y, dopisać do tych kilku kropek na ekranie i kilku kresek historię, że jesteś, nie wiem, w, jakimś, w jakiejś komnacie, czy jesteś w jakimś podziemiu i zaraz będziesz walczył ze smokiem i tak dalej, do gier, które mają teraz tak ultrarealistyczną grafikę, że, że no to, to jest niesamowity ten przeskok, nie? I wiesz, bardzo ciężko jest kogoś przekonać albo, albo nawet przekonać to jeszcze nie jest problem, tylko wziąć i teraz spróbować zagrać te stare gry tak po prostu wiesz, z mostu nie. ale wiesz, to, to, to wymaga to mi się już podnej tu, takiej tu rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, to znaczy mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest tak jak mówię, zajmuje się grami w sposób naukowy albo profesjonalny tak jak krytyk filmowy zajmuje się, czy historyk kina zajmuje się filmem, to to jest w ogóle odpowiedź, jest tylko, może być tylko jedna. Nie można oglądać remake'u e, znikającego punktu, nie można oglądać remake'u e, 12-gniewnych ludzi i tak dalej, tylko trzeba obejrzeć oryginały. E, trzeba znać wtedy kontekst historyczny i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś jest zwykłym, zwykłym zjadaczem chleba, zwykłym graczem, zwykłym konsumentem. Przecież wiadomym jest, że Konami sięga po ten remake, dlatego, że z bardzo wielu powodów, z bardzo wielu powodów, przy całym szacunku dla nowych rzeczy, które zostały w tym remake'u stworzone, mimo wszystko, to jest bazowanie na tym, co już było. To jest dużo łatwiejsze, przy całym szacunku dla różnych wyzwań, które stały przed twórcami, ale w dalszym ciągu to jest stary, to jest, masz już gotowca, masz już napisany scenariusz, wiesz, że ta historia chwyciła, do tego masz cały aspekt marketingowy, że możesz w ogóle kampanię marketingową podłączyć pod remake wielkiego, starego hitu i tak dalej, i tak dalej. Przecież to są decyzje czysto biznesowe o tych remake'ach. Gdyby tak, wiesz, tak, podejrzewam, że tak. gdyby y, w filmach tak, tak naprawdę tych remake'ów tak za dużo nie widzimy dzisiaj, czy w ogóle na przestrzeni lat tak naprawdę wcale to, to nie jest jakieś takie super powszechne zjawisko, ale właśnie być może dlatego, że po prostu to niekoniecznie zażarło, nie? Że ta publiczność jakby niekoniecznie potrzebowała tych remake'ów, nie? Że my nie potrzebujemy remake'u Inglorious Bastards, bo możemy cały czas sobie obejrzeć ten oryginalny film, nie, który Wiesz, ale jak w ogóle sobie spojrzysz na, na historię, stary, no przecież weź sobie odpal yy, yy, Medal of On nie Medal of Honor, ale Medal of Honor właśnie, tak? Medal of Honor, ten pierwszy, ta Zult z tą inwazją yy, na plaży Omaha, który tak niesamowicie działał wtedy na wyobraźni, tak niesamowicie ewokował y, szeregowca Ryana y, y, y, za, za pośrednictwem mm -hmm. gier. No, ale jakbyś dzisiaj go odpalił, to w ogóle tego nie widzisz, to widzisz grę po prostu z dziadowską grafiką na dzisiejsze czasy. No i potem odpalasz sobie te Call of Duty tam z 2017 nie wiem, czy 2016 roku, to, które zaczynało Call of Duty, inna seria, ale powiedzmy, na nawiązanie do tej plaży Omaha i tak dalej, oczywiście ono jest współcześnione i tak dalej, działa dzisiaj innymi wiesz, tymi środkami, ale jak sobie przypomnisz, wiesz, znowu jak, jak musisz się cofnąć do tych czasów jak sobie przypomnisz ten kontekst to wtedy zrozumiesz cały ten efekt wow, jasne, że możesz zrobić remake yy, Half-Life'a i, i, i zobaczyć tą początkową scenę, jak, wiesz, zjeżdżasz tą windą i tak naprawdę jakby ten świat dookoła ciebie reaguje i to było takie innowacyjne, że ten gracz był postawiony w, w centrum, nie musiał w ogóle nic mówić i tak dalej, to wszystko do niego gdzieś tam reagowało. Jasne, że możesz dzisiaj zrobić tego remake z lepszymi teksturami i tak dalej, i tak dalej. Tylko jakby... Nie jest zrobiony, Black Mesa się nazywa tak. No tak, ale to, to jest, jest jakiś tam fanowski, nie? ale wiesz, chodzi mi o to, że możesz to wszystko zrobić, ale moim zdaniem magia oryginału, stary, magia to jest czysto odtwórcze, przy całym szacunku dla pracy włożonej, wiesz, dlatego mówię, dlatego, stary, dlatego paradoksalnie Sony, które robi remake gry sprzed dwóch lat, no to jest na tym bardziej wygrane, paradoksalnie, bo to jest, wiesz, jakby znowu, biorą te same esety, biorą to wszystko, zmieniają troszeczkę tekstury, podbięją tekstury, ale zasadniczo to jest ta sama gra. Znaczy, to że, ta sama żeby, gra, być, żeby nie być ten, bo wiem wszyscy się śmieją, że sprzedawałem na kat, *Horizon Zero Dawn miało, miało premierę w 2017 roku, więc to jest No tak, ale ja takiego niż... skrótu myślowego używam, ale wiesz, o co mi chodzi. No, no, ale wiem, o coś chodzi, tak. Tak samo przecież, stary, no, The Last of Us Part One ma już dwa remake'i, tak. stary. No właśnie który jest zagrać, dwa remake który jest Wie. bliższy oryginału, może wyciągnąć z szafy PlayStation 3 i zagrać wtedy tę grę, jaką ona była... No ale wiesz, ale ja się nie czuję jako yy, przynajmniej... Ale to są bardziej remastery, ja, ja bym powiedział właśnie, żaden... że to są remastery właściwie. Co? Bardziej niż... wiesz, że Dla mnie to są bardziej remastery niż Silent Hill 2 w stosunku do oryginału. Bo te gry powstały relatywnie po krótkim okresie po, po, po sobie, jedna po drugiej. tylko po prostu no Sony chciało jeszcze raz sprzedać tę grę i żeby ona ciut lepiej wyglądała no to się podbiło no te dokładnie. teksturki i tak dalej, ale to tak, tak samo, a Konami no. nie chciało jeszcze raz sprzedać tej samej gry? nie no, jakby oni poszli na łatwiznę to by wzięli właśnie jakiegoś moda za, zarzucili nie. i tyle no. ale nie, wiesz, ale tu nie chodzi o pójście na łatwiznę tu chodzi tak naprawdę o to, że to jest też odwołanie się do jakiegoś legacy do jakiegoś tam, znaczy... do jakiejś brody którą ten tytuł yy, znaczy, yy... nie znaczy to Obiecuję, bo to już chyba można powiedzieć, że... Znaczy, no teraz już się, się naprawdę że... żegnamy. Tak, na razie się naprawdę żegnamy. I teraz jak nie dostanę tego kodu, to ch chyba będę musiał kupić w takim razie Silent Hill 2. Dlatego, że uważam, że po tej dyskusji jestem bardzo ciekawy tego, czy ta gra będzie trąciła myszką, bo będzie wydawała się, że po prostu przenosi Dobra. tak naprawdę z grafiką nowoczesną Cały ten, całą tą rozgrywkę sprzed 20 lat, czy faktycznie yy, grasz nią jak grę czasem I to będzie ciekawy temat. Juliuszu... Ale ja w tym momencie wszedłem na GOG.com i sprawdzam czy jest Silent Hill 2 w wersji oryginalnej. Niestety jest tylko Silent Hill 4. No właśnie. I to są też białe kruki w ogóle, bo to w, yy, niektóre gry to bardzo ciężko zdobyć, no ale to. Jeszcze będziemy odrozumieć. A Artykuł, o którym w ogóle wspomniałem, co jest w tej książce i on się będzie chyba pewnie nazywał niegrywalne, a w oryginalnym Unplayable. Michael Abbott. Jest świetna po prostu historia, o której opowiada jak na zajęciach, no nie? Przyniósł studentom pierwszą ultimę, żeby zagrali. Czy, albo Ultimę 4. Chyba, nie chyba ultimę, ultimę 4. I tak naprawdę tylko nieliczni byli w stanie po prostu cokolwiek w tej grze zrobić. Taka już jest różnica, wiesz, pokoleniowa i, i, pode... i w ogóle, jeśli chodzi o gry. Więc... Ale to jest ten temat w ogóle na, na kolejną dyskusję. Dziękuję ci serdecznie już za, za te Dziękuję. półtorej godziny fantastycznej rozmowy. A, to była czysta przyjemność móc <śmiech> rozmawiać z tobą, drogi Damianie i spijać twoje słowa niczym ambrozję. Z takiego pełnego dzbanu, tak. tak. Dziękuję. Dzbanu <głosy> pełnego żółci. <głosy> <głosy> Dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Cześć. Kaj. Trzymajcie się, cześć.